Witamy bardzo serdecznie w 21. odcinku podcastu Bezimienny. Ze mną, jak zwykle, będzie Jacek Kaleta. Witam wszystkich. I oczywiście Rafał Radomyski. Witam, dzień dobry. Ja poprowadzę odcinek, czyli Christian Keunder. Dobra, więc mamy 21. odcinek przed Wami. Słuchajcie, no dzisiaj, dzisiaj będziemy się kłócić. Dzisiaj polecą łzy, będzie krew, ponieważ będziemy rozmawiać o piractwie. I ja jeszcze specjalnie nazwałem nasz odcinek Piractwo, czyli dlaczego każdy z nas jest piratem. I to jest niestety prawda. Powiemy sobie dzisiaj trochę więcej na ten temat, czemu piracimy, wy drodzy słuchacze, my również, wszyscy, ale no niestety takie, moim zdaniem, nie mamy wyjścia. Dobra, więc zanim przejdziemy do tematu głównego, oczywiście omówimy sobie pomniejsze tematy, jedziemy z wiadomościami ze świata, może tym razem zacznę ja. Słuchajcie, ciekawostka wyszła, chyba dzięki Sonemu, we współpracy myślę z Sonnego i Marvela, otóż Spider-Man wraca do Marvela. I tu będzie dosyć ciekawa sytuacja, bo nareszcie w całym tym uniwersum Marvela pojawi się Spider-Man. Spider-Man, którego w sumie bardzo brakowało, w sumie mi osobiście bardzo brakowało, ale myślę, że fanów również. No i być może zobaczymy go w jakimś Avengersach później, czy być może w jakimś późniejszym crossoverze z innymi postaciami. Myślę, że by było fajnie. Co o tym myślicie, chłopaki? No i to już planowali od dawna. Planowali to od dawna i niejednokrotnie były te podejścia robione, tylko że, no wiadomo, problem się rozgrywał o te prawa autorskie, nie? Które, które rozprzedali do różnych studiów. No na razie jeszcze się nie cieszę, bo nie wiem kto będzie aktorem, nie wiem jak zrobią tą postać, ale, ale Spider-Man w sumie tam pasuje do tych Avengersów, no? mhm. trochę, trochę taki biedny kuzyn, wiemy, wiemy jak to tam wygląda. No tak. Je jeszcze jest taka właśnie jest, e dziwna sytuacja, bo z znowu te, z tego Andrew Garfielda rezygnują, tak? czyli z tego Spider-Mana co był teraz. Więc będzie znowu nowy aktor, właśnie nowy, znowu nowy Spider-Man. No i to już będzie taki trzeci reset tego Spider-Mana w no ostatnich dziesięciu No dokładnie. Tak, tak, tak, tak. Moi Iron Man faktycznie wystąpił tam kilka razy, Hulk był dwa razy resetowany też, ale, ale jakby z beznadziejnym skutkiem i dopiero za trzecim razem w Avengersach jest fajny i, i dobra postać, no to Spider-Man trzeci raz, no może też im się uda. Znaczy nie, żebym narzekał jakoś strasznie na tego, tego pierwszego czy drugiego, tylko po prostu już dużo tego, już mi się go nie chce oglądać tak bardzo. Mhm. Znaczy tutaj bardziej chodzi o to, że to będzie tak naprawdę drugi reset, nie trzeci ponieważ poprzednie filmy, czyli te z Garfieldem, to są z serii Ultimate, to jest zupełnie inne uniwersum. Czyli nie można tak powiedzieć, że to jest Reset, -y. po prostu wzięli inny świat. No niby tak, niby tak, ale wiadomo, że się przywiązuje się do, do, do jakiejś postaci, tak? która no, nawet w innych światach to jest wciąż jednak ten sam Peter Parker i jak gra go inna postać, to wiesz, no... no. To, to, to, to, to fakt. Znaczy teraz jeszcze nie ma do czego przywiązywać, ponieważ już mamy innego w ogóle spider nawet w komiksach. Ale Czarnego, Tak, mały Ta. czarny. <laughs> Mały tak, ma, młody afroamerykanie. No, nie znaczy, że gorszy. Dokładnie tak, ja jeszcze dodam, że być może już jakieś tam e, czytałem, że być może w nowym Kapitanie Ameryce będzie już nowy Spider-Man, tak po prostu pojawi się na, na chwilę i dobra, no myślę, myślę, że możemy to pomału zamknąć, czyli prawdopodobnie chyba z tego, co mi się wydaje, albo będzie trzecia część, która zamknie tą trylogię, albo chyba już nawet jej nie będzie. E, masz Jacku informację, czy będzie ta trzecia część, czy już nie? Z tego, co mi wiadomo, to niestety nie będzie w żadnej trzeciej części The Amazing Spider-Man, po tym jak sprzedali właśnie prawa oddali prawa Marvelowi, mhm. bo tak to mieli w planach zrobić. Właśnie kontynuację miało być Sinister Six to dalej wszystko pociągnięte, no ale mhm. niestety jak... Przełożyli datę premiery na jakiś bliżej nieokreślony tak. termin i, i dalej się nie odzywają na ten temat. Skoro wchodzi do Marvel Cinematic Universe, to niestety nie może być żadnych pobocznych Spider-Manów musi być tylko ten jeden, żeby kasa się zgadzała i tak dalej. Mhm. Ja czytałem gdzieś jakąś analizę finansową, że, że na Avengersach jakby zarobki były o tyle większe w porównaniu do Spider-Mana, że im się bardziej opłaca podzielić i, i, i coś z tego tortu wyciąć, oddając Spider-Mana, niż kręcić jakby samodzielnie trzecią część. Bardzo możliwe. Bardzo możliwe, szczególnie, że właśnie chyba tam nawet ta pierwsza część Spidermana była całkiem dobrym, mieli, mieli wyniki finansowe, ale właśnie o drugiej słyszałem, że było strasznie słabo. Więc e, Sosony, które jest e, ogólnie, cała firma jest, no tam ogólnie finansowo nie jest za, za ciekawie. W zeszłym roku zamknęli tam jakieś poważne biuro, pozwaniali sporo osób, chyba po prostu stwierdzili, że lepiej jednak oddać tego Spidermana Marvelowi i, i się już z nim nie pieprzyć więcej. Nie wróci tam skąd przyszedł dobra więc to tyle jeśli chodzi o Spidermana jedziemy dalej Jacku co, co ciekawego masz krótka piłka Distant Worlds 3 czyli muzyka symfoniczna Final Fantasy do kupienia za 15 dolców, tego co pamiętam od przyszłego tygodnia, dla każdego fana Distant World, czyli właśnie występu orkiestry symfonicznej, która gra aranżację z Final fantazy, to to będzie prawdopodobnie coś, co musi zakupić. Jeżeli na przykład nie, będzie, nie będą się podobały wszystkie kawałki z tej płyty, można kupić osobno, każdą po dolcu, ewentualnie przez choć na internecie za darmo też jest taka możliwość, więc no, tu nie ma to za bardzo mówić. Pięknie wykonane kawałki, za każdego fana finala albo muzyki symfonicznej polecam. To jest do ściągnięcia Jacku, gdzie? Za pośrednictwem... To jest na iTunesie, czy...? Na Torrentach. No, ja normalnie <śmiech> na stronie Distant Worlds. Link aha, dam aha, po aha. prostu w tym. Pod odcinkiem Ale... można przesłuchać całe od razu bez problemu. Aha, aha. No i wiadomo, to... do kupienia. Po dolcu albo za całość 15 dolców. 13 To, to takie y, standardowe dosyć. Dobra, więc Jacek poleca Wam... Y muzykę gracza jedziemy dalej, Rafał nic nam nie przygotował no ale wiem, że ma kontent specjalnie przygotowany dla Was, więc le lecimy dalej szybka sprzedaż, e, no słuchajcie e, w tym miesiącu, jeżeli chodzi o sprzedaż to e, zbytnio się nie zmieniła pierwsze miejsce nowy Call of Duty drugie GTA V, trzecie FIFA czwarte Assassin's Creed Unity Piąte e, i szóste Minecraft na Xboxie na PlayStation. Siódme Destiny, ósme Call of Duty Ghost, dziewiąte Far Cry, dziesiąte The Crew. E, no słuchajcie, no sprzedaż nam się nie zmieniła, tylko w, śro w środku tabeli pojawił nam się Minecraft. E, ludzie sobie przypomnieli o stawianiu klocków i stawiają klocki. Co cokolwiek z nimi robią No chyba tutaj nie, nie muszę nic zbędnego opisywać Zobaczymy, bo właśnie w tym tygodniu wyszedł Evolve i, I zobaczymy jakby to będzie wyglądało w przyszłym tygodniu no, no i chyba tyle tej sprzedaży Nie będę tego ciągnął dalej e, Myślę, że tyle tytułem wstępu I tyle tytułem wstępu jeśli chodzi o podcast Przejdźmy do dania głównego, czyli piractwo Ktoś chce z was chłopaki zacząć? Czy ja mam lecieć? Zacznij, zacznij, lepiej, bo... Dobra, więc... No dobra, dobra. Więc słuchajcie, no wymyśliłem właśnie sobie taki temat o piractwie... Słuchajcie, naszą mi taka refleksja Kiedyś z Piotrkiem sobie Świętej Pamięci Piotrkiem, jak jeszcze nagrywaliśmy w podcaście Świętej mówił, Pamięci Jezus, e, tak. Tak. Jakbyś na niego dom zawalił, meteor. E, oj tam, oj tam, oj tam Tak czy siak, kiedyś nagrywaliśmy z Piotrkiem To on e, mówi dużo o tym cebulactwie Że pożyczanie sobie gier i tak dalej I w ogóle to jest cebula i tak dalej ja, to ja właśnie sobie tak pomyślałem, że czasami Niestety e, nie ma innego wyjścia właśnie No i tak sobie pomyślałem, że dobrym tematem Właśnie byłby temat o piractwie e, No i słuchajcie, no jeżeli chodzi o całe piractwo to ja osobiście, jak każdy z was, jak myślę, jak 95% osób są piratami, ja też jestem piratem, tylko, że oczywiście na innej płaszczyźnie, tak? Na ogół staram się nie ściągać gier. Na konsolach oczywiście, w automacie nie mogę, no bo się nie da, nie są złamane, a jeżeli chodzi o, o komputer, to tak mało na nim gram, że jednak wolę sobie tam od czasu do czasu kupić jakąś gierkę za te, nie wiem, 50 zł dajmy na to, bo w nowe tytuły nie gram, a tak nie chcę mi się ściągać e, tych gier, z, dajmy na to z tych torrentów, wolę za nie zapłacić, bo i tak mało gram na, na kompa, jeżeli gram to, to gry w gry, które są tylko przystosowane pod tą platformę, więc e, ja nie mam z tym problemu, no ale bardziej tutaj chciałem też e, poruszyć kwestię filmową i serialową, bo na przykład, dajmy na to, specjalnie na, powiedziałem, że każdy z nas jest piratem, bo tak na nową sprawę nie mamy wyjścia, jeżeli na przykład teraz bym się spytał Rafała, Rafał, Serial Agent Carter, w jaki sposób oglądasz? Bo nie wydaje mi się, żeby była w Polsce w telewizji, bo no, nie ma. Oczywiście, że pojechałem specjalnie na tę okoliczność do Stanów i, i tam obejrzałem. No, więc zobaczcie, że, że jest pewien problem. I to nie jest tylko polski problem, bo ja w Anglii mieszkając też mam problem, że coś, co mnie interesuje, ja, ja nie mogę tego dostać. I w tym momencie rodzi się piractwo Ktoś zajebisty tekst kiedyś usłyszałem, że piractwo jest wtedy, pirat to jest w ogóle osoba, która jest źle obsłużona, no i w stu się z tym zgadzam, gdybym miał dostęp do, do tego wszystkiego, to wierzcie mi, że ja bym mógł, mógł zapłacić za jakiś tam serial, dajmy na to, tak jak w Netflixie mam, w Netflixie mam słuchajcie, za 6 funtów mam dostęp do tej całej biblioteki miesięcznie I to, jest, I to jest super sprawa, gdyby ktoś mi na przykład zaoferował jakiś dostęp do seriali, zadajmy na to nawet 10 funtów, to bym za, za to zapłacił. Ale nie mam takiej możliwości, nie mam takich kanałów. Znaczy, może mam nawet w Anglii takie kanały, ale żeby mógł to wszystko mieć, to musiałbym zapłacić dziesiątki funtów, żeby to wszystko mieć w pakiecie. A nawet nie wiem, czy nie mogę, bo nie mogę zawiesić satelitu u siebie w domu, a to wszystko jest na pla takiej platformie cyfrowej Sky, i być może nawet musiałbym ostro powalczyć z tym, żebym, żebym w ogóle mógł coś takiego sobie zrobić. A i tak nie miałbym pewności, czy premierę mojego ulubionego, dajmy na to, serialu miałbym równoznaczną z tym, co się dzieje w Stanach. Nie wydaje mi się. I jeszcze taka śmieszna sytuacja wyszła. Zobaczcie, ile osób ogląda Grę Wszyscy moi znajomi oglądają Grotron. W ogóle serial, który każdy ogląda. I wy myślicie, że każdy ma HBO? No nie wydaje mi się. Więc po prostu mi osobiście, jeżeli chodzi o piractwo... To, to to jest właśnie problem tego, że ja jestem konsumentem, a ktoś, kto coś mi chce sprzedać, no właśnie nie wie, jak do mnie trafić. I z tym jest problem. Co myślicie, chłopaki? Ja powiem, że poniekąd już rozmawialiśmy ostatnio o, o tej dystrybucji cyfrowej, bodajże dwa odcinki temu, i, i tej dystrybucji no limit, prawda? I, i wtedy no, kluczowym przykładem, bo, bo najbardziej to jest rozwinięte na polu muzyki, no i od muzyki to się chyba wszystko najprościej kręci, bo wydaje mi się, że muzyka akurat najłatwiej jest ściągającą petrujkę gdzieś tam, powiedzmy, spiracić, jak i również najwięcej osób to robi. A jednocześnie te serwisy streamingowe bardzo dobrze sobie z tym problemem radzą, tak? I już tam pomijam kwestie, czy oni się dobrze, czy niedobrze rozliczają z twórcami. Jedni są mniej, drudzy bardziej zadowoleni, ale... Ale to się jednak sprawdza, kurczę, ja w ogóle nie nie pamiętam już od nie wiem ile czasu korzystam ze Spotify, rok, półtora, w ogóle nie pomyślałem nawet o żadnym innym wykorzystaniu źródła muzyki y, niż, y, niż właśnie streaming i jeżeli chodzi o seriale jest temat bardzo podobny, tak? No. Z filmami powiedzmy jest trochę inaczej, bo, bo, bo trudno oczekiwać abonamentowego dostępu do, do nowych filmów, a, a jednak wypożyczenie, no bo niby wypożyczenie jest dostępne, bo mamy przecież od niedawna filmy w Google Play dostępne, prawda? Nie wiem, czy korzystaliście kiedykolwiek. Ja nie korzystałem, bo mimo wszystko wolałem pójść do kina, no bo jednak to nie jest to samo, co, co, co wygoda w domu, jeżeli chodzi o obejrzenie filmu. Ale seriale jak najbardziej. Seriale moim zdaniem powinny na cyfrowej dystrybucji być szeroko dostępne. Powinny też być dostępne właśnie w takich abonamentach no limit, żeby żeby po prostu... Móc jednorazowo opłacić i mieć, mieć do tego dostęp, bo nawet jeżeli stacje telewizyjne starają się, teraz w zasadzie nie ma co bardzo narzekać, bo bo mam w UPC jakiś wykupiony dosyć bogaty pakiet, który, który ma większość tych kanałów. I, I zarówno Gotham, jak i, jak i te seriale Marvela, jak i Arrow są bardzo szybko po premierze, dosłownie dzień, dwa, kilka dni po premierze one są już wrzucone i, i ja sobie mogę to nie wiem włączyć do nagrywania, obejrzeć w wygodnym dla siebie terminie, mogę, mogę sobie przewinąć reklamy, de facto jest to dla mnie wygodne rozwiązanie. Tylko, że wciąż tego nie robię. Dlaczego? Dlatego, że nie ma tam napisów. Mogę sobie wyłączyć polską ścieżkę dźwiękową i oryginalną posłuchać, ale nie mogę włączyć napisów. No, A jednak nie potrafię tych seriali oglądać z lektorem, bo, bo to się kompletnie nie sprawdza. Nie ma czegoś takiego wtedy jak gra aktorska, tylko się ogląda obrazki i, i słucha jakąś tam Krystynę Czubówną. Więc... Powiedz mi, Rafale, ty mówisz cały czas o tym Goglu, tak? Nie, nie, nie, przeskoczyłem na UPC, mówię, że fajnie by było... A, w w UPC. W UPC, czyli UPC ma, ma takie wrzuca. swoje... Znaczy, nie, to nie VOD jest... VOD Nie, nie, teraz nie w VOD. Normalnie Universal Channel te seriale puszcza bezwłocznie. Fox i Universal Channel, bo na Foxie leci Arrow i na Foxie leci Gotham, aha. a Marvel i... no Marvel na razie leci na, na Foxie, tak? No i one aha, fajnie aha, wiem. lecą w wysokiej jakości... Tylko, że nie ma napisów, tak? Bo, bo no dokładnie, one lecą napisy. szybko, hmm. można to wystarczająco jakby wytrzymać te dwa dni, bo to jest zaraz po premierze, ale wciąż jest lipa, no bo nie ma tych napisów. No a jednak hmm. z lektorem to, to po prostu nie ma sensu oglądanie dla mnie. No tak, tak, tak. Jacku, a ty? Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Ja powiem tak, póki coś mogę kupić w sklepie, to nie będę piracił, a że jedyny sklep obok mnie to jest No dobra, a, no ale tak. teraz żarty na bok. No tak, no tak, Ogólnie tak. nie popieram piractwa. Jeżeli słyszę na przykład wymówki typu no, ściągnę sobie grę, żeby tylko sprawdzić, a potem kupię, to tu mi pociąg jedzie, już widzę to, jak osoba, która ściągnęła grę z neta i zaczęła w nią grać, pójdzie, a potem ją kupi. Może tam jakiś 7% ludzi tak robi. Tak to każdy, mm. kto ściągnie praktycznie grę z torrentu, nie ma mowy, żeby choćby go, nie wiem, bili i palili. Ale słuchajcie, ale teraz mam taką ciekawostkę, bo yy, powiem szczerze, nie wiem jak jest na Steamie, bo, bo, bo nie używam z niego, nie, nie używam go jakoś tak, w zasadzie w ogóle go nie używam, bo na laptopie moim niezbyt wiele można pograć. Yy, natomiast yy, od jakiegoś czasu właśnie w sklepie goglowskim są pełne dwie godziny, wcześniej było 15 minut, a teraz jest dwie godziny od zakupu aplikacji i jej zainstalowania na zwrot i odzyskanie pieniędzy, po prostu wchodzi się do sklepu, klika zwrot pieniędzy, nikt nie pyta żadnych tam nie trzeba wypełniać kwestionariuszy, bardzo wygodna sprawa i kilka gier już na tej zasadzie przetestowałem, prawda no, powiedzmy, powiedzmy nie miałem żadnego dema tylko, tylko normalnie pełną wersję sobie sprawdziłem, stwierdziłem, że nie, jednak mi nie pasuje sterowanie, nie, jednak to jest przereklamowane i, i dokonałem tego zwrotu. I jak to wygląda na innych platformach? Kurczę, gdyby było coś takiego na PC-tach czy, czy, czy na konsolach, wydaje mi się, że to by mocno upraszczało sprawę, tak, żeby można było w pełni dokonać wyboru. Ja, ja, ja myślę, że jest jakaś ustawa jakaś europejska albo coś w tym stylu, która pozwala Ci praktycznie każdy produkt oddać, z, ty, z tym, że jeżeli, jeżeli nawet by była taka możliwość na PlayStation 4 czy tam na Xboxie One czy gdziekolwiek, to na pewno trzeba by było się trochę pomęczyć, trzeba było podzwonić, trzeba by było coś tam porobić do biura obsługi klienta, że się nie zgadza, że coś tam... I wydaje mi się, że w pewnym momencie by ci zwrócili pieniądze, ale na pewno musiałbyś się ostro z tym namęczyć. Oj, ale myślę że, myślę, że to jest troszeczkę inaczej, bo ta ustawa nie może pewnych treści, nie może, nie może jakby działać w 100%, no bo wyobraź sobie kwestię filmu, tak, że ta ustawa działa w odniesieniu do filmu. Znaczy nie. No, no, albo nie, tego, ty, albo tym, tego no. typu treści. No, ale gra jest tak samo: no. Call of Duty trwa 5 godzin. Bierzesz, przegrywasz i oddajesz, mówisz, nie? Jednak wykonco, u mnie to kiepsko wygląda, nie się na mojej konsoli i oddaję. Mogę pan powiedzieć, jak to jest na Steamie? Jeżeli no, chcecie, mów, mów, mów, mów, Jacku, mów, jestem ciekaw. Ogólnie chodzi o to, że na Steamie nie można zwracać gier. Przedecie, jest to w regulaminie, że trzeba tam przemyśleć każdy zakup, bla, bla, bla, firma nie zwraca. W no razie I właśnie w i tak samo zakup. jest na pewno. Tak, tylko że. Z tymi ps Store mają to do siebie, że my tam nie kupujemy gier. My tam je wypożyczamy na dany okres. Prawo do przykład... użytkowania. Tak. O ile chodzi o Steam, Ja jest o tyle dobrze, że ta platforma praktycznie nigdy nie upadnie, więc no, ten okres użytkowania mamy aż do śmierci. tak? Jeżeli chodzi o PlayStation, to może być tak, że po prostu Sony powie od jutra zamykamy PlayStation Plus, a my jesteśmy w dupie, ponieważ wszystkie gry, które mieliśmy z PlayStation Plus, które działały podczas płacenia abonamentu, od jutra już nie działają. Plus, jak już z tym nie mówimy, warto wspomnieć, że Steam jest jedynym legalnym torrentem, jaki może być obecnie ponieważ ma Steam Family Sharing, co jest bardzo dobre, ponieważ odkąd wprowadzili tą, tę opcję po prostu, ja to nie kupiłem prawie żadnej rodziną. gry. Tak, ja praktycznie żadnej gry nie kupiłem na PC-TN liczący Lords of pole. Tak to wszystko mam mocno. Dragon Age, jakiś Dying Light, Far Cry'a, czwórkę. Masek, jednak, this War of Mine. wszystko co da się kupić na Steamie, można pożyczyć po, Więc odkąd moi znajomi i ja bawimy się w family Sharing, to ja nie wydaję ani grosza na gry Poza właśnie Lords of the pole ja, ja jeszcze pamiętam, jak świetną opcją, opcję kiedyś miał, miało Sony i PlayStation, jak kiedyś można było sobie kupować grę na 5 osób. Dalej można. Nawet nie, na no, 8. Nie, no właśnie nie, no teraz możesz nie. kupić grę. nie nie możesz na 8 osób kupić mogę ci nawet powiedzieć jak. To jest bez problemu. Chcesz mi powiedzieć, że mogę kupić sobie grę na PlayStation 4 na 8 osób? Znaczy cyfrową ja, tak. rozumiem, tak? Cyfrową, Tak, tak cyfrową. Bo z tego co pamiętam, to samemu kupowałem kiedyś na PlayStation 3 na 5 osób, ale później Sony e, zmniejszyło ten limit na tylko dwie osoby. Dlatego e, no, teraz, e, no teraz tak średnio opaca się kupować te gry na dwie osoby. Aczkolwiek e, Diablo kupiłem w ten sposób. Na, na Allegro, bo zależało mi na polskiej wersji, a tutaj bym nie dostał, a polska wersja Diablo jest świetna, dlatego bardzo chciałem w ten sposób kupić. Ale na 8 osób, Jacku? Jesteś Jasne. pewny? 8, 12, 14, 24. No, powiem e... Jaką ilość. Kto jest za cebulą, niech wyjmuje tatniczek, ponieważ teraz sprawdzę pewien bardzo fajny sekret. Nie powiem, jak to dzieje na PS4, ponieważ tam da się tylko na dwie osoby każdą grę. A no właśnie Czas o to mi to, chodzi. Że jest Jacko. konto aktyw, yy, główne i konto poboczne to da się oficjalnie na dwie osoby. Maksymalnie można do sześciu. A na PS3 można nawet do 24 albo 89, Jak się komu żywnie podoba, można rozdawać gry na lewo i na. Tak? No to, no, to, to słucham, bo, bo, bo mam swój no, notatnik w ręku. Więc <głos> no dobra, no to zasada jest taka: kupujesz grę na PS3. Takim ja możecie mieć, no dobra, ale, ale, tak, ale to, a na PS3 to... jest jeszcze fajniej, ponieważ tam jak już mówiłeś, że można do dwóch osób. Osoba, która zakładała konto... Ja pamiętam jeszcze, jak ja bawiłem się w cebulkę trochę na GameTradzie, wtedy na game trade ludzie hutowo wymieniali te kota. I pamiętam też taką sytuację, że jeżeli, jeżeli ja chciałem się pozbyć kota, to jej właśnie dezaktywowałem, ale gra mi wtedy nie ruszała. Nie, nie, właśnie była chodzi. Nie odpalasz, ty... nie podłączasz do neta ani nic automatycznie A. reszta kont ma też dostęp do tej gry, tylko że właśnie to dalej musi być na twojej konsoli. No wiem, to akurat wiem, tylko że e, no dobra, bo powiem ci, że, że nie mam już trójki od e, dajmy na to prawie dwóch lat, e, więc e, po prostu ja pamiętam, że jak dezaktywowałem, to nie mogłem już tam wejść, nawet jak miałem konto, ale jeżeli mówisz, że, że da radę, no to, no to ci wierzę, tak? Działa bez problemu, znajomy mi tak sprzedał slota na Witcher 100 Night Knight, którym opowiadałem jakiś czas temu, za mm -hmm. dychę dosłownie, ponieważ no tak, normalnie tak, tak. była promocja do nas to chyba 20 tak dalej. On chciał to przetestować, ale nie chciał płacić w pełnej kwoty, więc no. znalazł 12 osób, Zwróciliśmy się po dychu, każdy sobie pograł, przetestował. plus Często dzielę się z osobami na pewnym forum, jeżeli chodzi o gry, ponieważ wiem, że ja Child of Light będę lubił. Przed premierą to wiedziałem, bardzo mi się podobał setting, Historia wydawała się bardzo fajna, gra okazała się według mnie mega, ale mój znajomy okazał... wyszło, że się nie przekonał do tego tytułu na samym początku, więc po prostu podzieliłem się z nim kątem, pożyczyłem mu grę, on tam dał połowę za Child of Light i mm -hmm. też dzięki temu mógł Nie, Ja miałem trochę taniej, nie robię tak często, ale no, czasami trzeba, żeby przekonać kogoś do grania tytułu, który jest warty. Wiecie co, nie chciałoby mi się tak bawić. Jak po prostu przypominam sobie gdzieś tam z 10 lat wstecz sięgam pamięcią czy, czy 15, jakie, jakie były cuda gdzieś tam na, na, na PS2, jakieś podmienianie płyt, jakieś kurde dziwne rzeczy na PC-tach krakowanie, przegrywanie plików, zmienianie DLL-ów i tak dalej. I, I to jest dla mnie teraz zupełnie to samo z tym zamienianiem. Kompletnie po prostu mi by się nie chciało i... Co jak co, jeszcze jakiś tam serial, coś, pyk, ściągnąć torrent i tak dalej, okej, okay, ale kurczę, nie, dla mnie konsola musi być tym, że po prostu wpadam, odpalam i, i działam. Ja nawet nawet mi się nie chce z tej cyfrowej dystrybucji korzystać, bo po prostu to się za długo ściąga, wolę mieć płytę, którą wkładam, instaluję, pyk, gram, dziękuję. Ja mam podobnie, dlatego właśnie nie kupuję tak bo od czasu do czasu jak znajomy właśnie chce przetestować jakąś japońską grę, ja, którą ja wiem, że mi się spodoba na pewno, a jemu się może spodobać, no to wtedy wiadomo, bierze się na tym. Ale tak to też omijam jakieś kupowanie, to jest mi tak za bardzo niepotrzebne. Będę chciał, to i tak sobie kupię dany tytuł, nawet jeżeli jakiś znajomy nie będzie chciał go przetestować. No tak. Eee, tak do kupy po... mam może 3-4 gry, jakie kupiłem na spółkę, tak też mhm. wszystko sam biorę. E, tak, jeśli, jeśli chodzi o gry to powiem wam szczerze, że nie lubię jak ktoś piraci I, i, i bardzo często mam tutaj takich taki zam, którzy na przykład m, ostro piracą na PCecie. I na przykład bardzo się cieszę jak, jak jakiś tam tenderem wchodzi na Dragon's Edge I oni nie mogą sobie tego ściągnąć Albo, albo teraz y, weszło na... Wiem, że z FIFO był problem, żeby, żeby FIFO odpalić I ogólnie bardzo się z tego powodu cieszyłem jeszcze z Lords of the Fallen tak samo był ten ostry DRM i, i były z tym problemy e, zobaczcie, że ogólnie ciężko jest też e, ciężko jest też zablokować grę, żeby piraci nie mieli do niej dostępu i ostatnią grę, którą pamiętam która po prostu e, nie dała się za bardzo spiracić to był właśnie Diablo 3 ale to był i SimCity, dokładnie chciałem powiedzieć też o SimCity ze względu na to, że to wszystko było na serwerach, tak? Odpalało się praktycznie grę i wszystko było na serwerach ja nawet pamiętam taką wersję Diablo 3 ja akurat miałem już Diablo oryginalne ja sobie kupiłem Diablo, ale pamiętam co na torrentach się działo to słuchajcie, było takie Diablo 3, w które wchodziłeś do świata i nie było przeciwników, bo, bo po prostu to wszystko było na serwerach Blizzard'a i, i tam nie było nic i trzeba było poczekać aż y, zrobią tak, tak, tak. Aż, aż po prostu jakieś aktualizacje od tych, tych skidrowów czy innych tych grup, grup takich piracko-hakerskich, cokolwiek. Jak oni bardziej to rozpracują i, i będzie właśnie dostępne takie full Diablo 3, dajmy na to. No i Sin, Sin City też był problem, pamiętam, że tego Sin City dalej nie było, aż w pewnym momencie EA wymyślił sobie, że Strasznie zabagowany by był ten tytuł i sobie w końcu wymyślił, że jednak postawi na ten offline. Jak postawi na offline, że SimCity było normalnie w offline, w offline to wersje się pojawiły. Ale wiesz Więc... co, ale to akurat no, nie jest dobre rozwiązanie, bo, bo, bo patrząc na, na SimCity to jest taka giereczka w sam raz do laptopa, żeby gdzieś tam się rozsiąść i tak dalej. Ja myślałem o niej, żeby ją sobie kupić. I problem polegał na tym, że wtedy akurat e, byłem w takim okresie, gdzie trochę tam podróżowałem jakimś pociągiem czy, czy czymś takim. Wiadomo, że tam internetu nie ma. To był dla mnie idealny okres, e, moment, żeby powiedzmy sobie pograć. Tylko, że niestety bez dostępu do sieci. No bo jak można to robić w PKP powiedzmy z laptopem na kolanach przez czterogodzinną podróż. tak? No i, i dlatego tytuł przegrał, no niestety. Aczkolwiek, mm -hmm. no powiedzmy, że to jest tam niszowy problem. No bo to ilu tam użytkowników w ten sposób rozpatruje temat, tak że będzie grało w pociągu albo w łodzi podwodnej, i, i dostęp do internetu jest, jest problemem. No tak. Więc, no, słuchajcie, no, z tym, tym piractwem na pewno jest tam jakiś problem. Myślicie, że na przykład skąd biorą się takie różnice cenowe, jeśli chodzi na przykład o pudełko a cyfrę. Dlaczego w sklepie Dying Light kosztuje 290 gdzie mogę normalnie kupić u siebie za mniej niż 200 zł? Ja ci mogę bardzo prosto wytłumaczyć, ponieważ cena digitali jest jedna dla całego regionu, czyli dla właśnie PlayStation.eu. To hmm. jest wspólna cena dla wszystkich krajów w tym obrębie. A wersja retail to po prostu sklep może sobie ustalić jaką chce cenę, tak? Wiele ludzi na przykład narzeka, że brali Dying Light po 239 zł na premierę retailowo. A ja na przykład przechodziłem ostatnio obok sklepu, widzę Dying Light bez 499 zł to jak sklep sobie ustali cenę, tak może sobie sprzedać. Ale tak mhm. jak już mówiłem, wersja digital jest wspólna dla wszystkich krajów w danym regionie, więc tak naprawdę to nie jest tak, że my mamy drożej niż Niemcy albo coś. My mamy tą samą cenę. U nas jest po prostu słabsza waluta, my musimy więcej zapłacić. To jest jedyna różnica. Mhm. Już nie będę się, nie będę wnikał w zarobki i tak dalej, ponieważ to jest osobny temat, tak, że oni zarabiają więcej osób. i że oni mogą na przykład za jedną dniówkę kupić sobie dwie gry na premierę, a my musimy robić trzy dni, żeby kupić jedną gry na premierę ale to jest osobny temat, już zepchnijmy go na nawet. Nie wydaje wam się, że takich piratów, piratów takich growych piratów jest coraz mniej, że, że ludzie już tak, nie wiem, może mają pewną jakąś taką świadomość i jednak e, jest coraz więcej gier free to play, jest gier bardzo łatwo dostępnych też za darmo, i zobaczcie, że ja mam przynajmniej wrażenie, że tego piractwa jest już właśnie coraz mniej. Nie, no że, że oczywiście, piraci... że jest mniej, bo, bo, bo jest dostępność. Przecież jak jak graliśmy na PSX-ach, no to jedyny sposób, żeby, żeby kupić grę, to było dosłownie wejść na jakąś Ultimę, tak. To, I to też nawet nie na stronę internetową, bo to przecież był rok 95, 6, 7 czy, czy, czy 8 ewentualnie, tylko było kwestia, szło się do kiosku, kupowało Neo plus albo PSX Xtrema, przeglądało tabelkę z cenami gier, promocjami i co oni tam mają dzwoniło, żeby wysłali, tak płaciło, potem się na listonosza czekało no i, i to był jedyny sposób praktycznie na y, w miarę jakiś tam szybki dostęp do, do gier, tak, no, nie wyobrażam sobie wtedy czegoś wygodniejszego niż pojechanie na, na, na stadion tudzież jakieś inne miejsce dobrobytu w danym mieście i, i po prostu jak w sklepie, proszę, bierzesz, kupujesz dziękuję, masz z głowy pamiętam no to... właśnie, kiedyś właśnie były jeszcze te momenty stadionów i tak dalej, te wszystkie oryginalne płyty na stadionach, które były tańsze niż dystrybutorów w normalnych sklepach. Teraz sobie idę, idę, z rodzicami po prostu przechodziliśmy, bo byliśmy blisko, zaczęliśmy sobie patrzeć na różne rzeczy, bez chęci kupienia nic, tylko tak, żeby się przejść, popatrzeć, co tam mają. Nagle patrzę, po prostu wszyscy zaczynają biec. Rozbiegają się dosłownie w każdą stronę, jak poparzeni albo coś, potem patrza policja ich gość. Na początku nie wiedziałem o co chodzi, ale z czasem już się domyśliłem o co chodzi. Nie, no, wiąże... ja, to, ja to pamiętam jak zawsze mieli podwójne stoiska, gdzie płyty były pod jakimiś jeansami albo skarpetami. A, Zaczyna, tak, ale. Albo podlada, to, ale... taka Wszyscy mieli wszyscy mieli też krótkofalówki. Znaczy nie wszyscy, tylko tam co, co parę metrów jakaś tam określona osoba miała krótkofalówkę i po prostu jak, jak fala na stadionie, tylko w inny sposób zupełnie. Bo, bo, bo jak szedł patrol, to powiedzmy 10 metrów przed patrolem zawsze się wszyscy składali i od razu 5 metrów za patrolem się rozkładali. Kompletnie już to była taka codzienność w ich wykonaniu bardzo elegancko wykonywana praktycznie. No, to... to, to... Dobrze im to wychodziło. Tak. No ale nie ja, ukryć, ale to... to takich nagle uderzyło. Sorry, że ci przerwam, ale to takich tak naprawdę nagle uderzyło, ponieważ wcześniej nie było tej ustawy antypirackiej, no im to mogli sprzedawać. No niby tak, no nie było, nie było tej ustawy, no i umówmy się, no w czasach, w których wydaje mi się, że my się wychowywaliśmy, jeżeli chodzi o, o gry, czyli lata 90., to w ogóle kwestia była praw autorskich bardzo pomocowszemu traktowana w naszym kraju, tak? Weźmy wypożyczalnie wideo, powiedzmy, ostatnio Czytałem taki bardzo bardzo ciekawy artykuł. Kurczę, niestety nie przypomnę sobie, gdzie, ale ale tam się wypowiadał ktoś na temat. Ktoś, kogo ojciec miał, wypożyczalnie wideo i, i opowiadał, jak to wyglądało. Na początku to była zupełnie wolna amerykanka. No, że do wypożyczalni trafiały bez żadnych tam praw te filmy kupowane za granicą, dziękuję, pek. I, I wiecie, no wiadomo, że my wtedy nie zarabiając, tak, biorąc pieniądze od rodziców, też nie byliśmy w tym kształceniu. Ja się pierwszy raz chyba dowiedziałem o kwestii tych praw autorskich. I, i, i gier oryginalnych, nieoryginalnych gdzieś tam z gazet, tak? że, że z czego to wynika i tak dalej. Jakieś tam były artykuły w PSX Extreme, czy, czy, czy coś w tym stylu. A ja powiem Wam jeszcze taką ciekawostkę, tylko postaram się bardzo nie spoilować, żeby, żeby tutaj też nikogo nie urazić. Parę miesięcy po premierze pierwszego Metal Geara, kiedy, kiedy była już, było już po recenzji, bo bo gra wiadomo, miała niesamowity sukces i, i była już zrecenzowana gdzieś tam na podstawie zagranicznej wersji yy, właśnie w Xtreme. Ie. Boże, to był chyba nawet osiemnasty numer tego Xtrema, tak mi się wydaje, że pamiętam z taką czarną okładką. I ta gra w ogóle nie była nigdzie dostępna, bo jeszcze do europejskiej premiery miało tam być, nie wiem, pół roku czy, czy 9 miesięcy, jakieś tam duże opóźnienie. W Stanach ona już była. Wszyscy byli nakręceni, żeby w to zagrać. I, i z tak delikatną nutką desperacji zadzwoniliśmy z kolegą, po prostu, do redakcji. Zapyta z zapytaniem czy coś tutaj, nie wiem, mają, mają jakiś pomysł, tak? Jak w to pograć, jak zimportować i tak dalej. No i co się okazało? Okazało się, że za pięć, dni dostaliśmy płytę za dwa dni była u nas pocztą. Dziękuję. Ja pamiętam, że pierwszy raz świetnie, o tym, świetnie, że no? można piracić gry, to dowiedziałem się od znajomych. masz tak to zawsze brałem jakieś te gazetki niemieckie, rosyjskie i tak dalej, typu. 500 DM na 10 płytach się grało wtedy. Od czasu do czasu właśnie CD-action jakieś dawali bardzo bardzo dobre gry, a potem właśnie jak się dowiedziałem, że można piracić, no to nie było ustawy, więc nie byłem piratem, ale no z dwie, trzy gry udało mi się ograć dzięki temu, że kumple pożyczyli wypalony na płytce z, ma z mazakiem gdzie było napisane po prostu przykład, nie wiem, Age of Empires 2 albo co. To jak wracamy do takiej nostalgii, to ja pamiętam, jak mój kolega kupił sobie nagrywarkę właśnie. Za 1000 złotych. Boże. Albo za, za, za 1000, albo za 1100 zł. złotych. Wie, wiem, że to, to były duże pieniądze, ale to była jej jedyna nagry, nagrywarka na osiedlu. No i co? No i za każdą płytkę brał sobie 10 zł ode mnie. No i trochę, trochę na mnie zarobi, robi, powiem. To i tak co. niedużo. No tak, tak, tak. Tylko oczywiście oczywiście no, to była wypalona jakaś tam płyta, chyba Kodaka jeszcze wtedy. Dobre płyty dosyć, już chyba nie ma tych płyt. To było eee. za czasów jak jeszcze były w szkołach organizowane te wszystkie imprezy typu zbliża się gwiazdka, to cała klasa rozdaje sobie prezenty. I właśnie też tak pamiętam, że dostałem Neverwintera na czterech płytach od koleżanki i to właśnie była piracka wersja. Też Później to się dowiedziałem, że płaciła dwie dychy za płytę żeby ktoś wypalił kontakt. No, to były czasy, to były czasy. Myślę, myślę że te czasy chyba, chyba e, minęły. Mam, mam takie wrażenie, że minęły. Zobaczcie, że coraz mniej chyba nawet wypala się tych gier, bo e, raczej jak. Nawet jak już ktoś jest w desperacji i ściąga te gry i sobie w nich gra, to jednak chyba ich już nie wypala po prostu. Do Dimona ciach, obraz i, i leci. Nie, nie wiem, czy słyszeliście o tym, co zrobili twórcy This Worst Mine. Of mine, o Boże, cały czas się mylę. Słyszeliście? Na, na, na Pirate Bayu, co, co zrobili? Była, była wersja do ściągnięcia, ludzie ściągali, a oni weszli Słuchajcie weszli na, na, na stronę The Pirate Bay i w komentarzach pisali długą notkę, napisali, że rozumiem, że każdy ma inną sytuację, że, że niektórych nie stać na tą grę i tak dalej, i tak dalej, więc mamy dla Was 10 kodów i 10 kodów na Steama do tej gry twórcy dali. To było, to było do, dosyć niezłe. Niezłe to było, co zrobili twórcy Game Dev Tycon, którzy też wiedzieli, że ta gra ich będzie piracona. To jest ogólnie symulator własnego studia deweloperskiego, jeżeli chodzi o gry. Kto nie grał, polecam. Bardzo fajny, rozbudowany. Coś jak Game Dev Story na Androida, tylko że trochę lepsze. Ale wracając do tematu, twórcy Game Dev Tycon też wyrzucili swoją grę na torenty od razu, żeby zapobiec piractwu. Jednak z takim małym haczykiem, że mniej więcej w połowie gry mieliśmy automatyczny game over, i komunikat się pojawiał z powodu piractwa, ta firma upadła. I tylko jeżeli kupiliśmy oryginalną wersję, mogliśmy grać ponad ten czas. Tak to jak ktoś piracił, to za każdym razem miał ten game over i napisane, że z powodu piractwa. Ale wiecie, kojarzy dużo takich tematów. Sporo, sporo. Właśnie gdzieś ostatnio też przy, kojarzę, że artykuł czytałem właśnie związany z tym, e, jak twórcy w grach sobie radzili. Gdzieś tam było właśnie, że tak jak powiedziałeś w Diablo, że była pusta mapa, tutaj, że gdzieś się pojawiał Game Over, gdzieś tam indziej powiedzmy e, napotykało się na bossa, który był przypakowany, także nie dało się go rady pokonać i, i on był przypakowany. No Dark Souls było, o, widzisz, no to tak było, pamiętam. W przed premierą, ale to był miecz obusieczny, ponieważ twórcy rozsyłali kopie recenzenckie po prostu. I żeby zapobiec roz rozprowadzaniu tych kopii, automatycznie jak ktoś się podłączył online, miał na sobie pięciu red fantomów, którzy byli nieśmiertelni. Więc nawet jeżeli recenzenci chcieli automatycznie dobra, dobra. sprawdzić tryb online, to też mieli, no, byli traktowani po prostu. Te fantomy od razu się pojawiały i ich trupy. Ale wiecie co, tak hmm. sobie teraz przypomniałem jedną rzecz, bo wiadomo, gadamy na, na pełnej płaszczyźnie, czyli też muzyka, filmy i tak dalej. I... W tym momencie no to już jest jakby całkowity standard. Mówię o radiotwarzaczach różnego rodzaju, samochodowych, wieżach itd. No wiadomo, że iPody są czymś innym, bo one są połączone z iTunesem, tak? Ale to wszystko zaczynało nabierać popularności sporo lat wcześniej. Kojarzę, jeżeli, jeżeli dobrze kojarzę, to gdzieś lata 2002 4 pojawiały się pierwsze tego typu powiedzmy, radia samochodowe, jakieś wieże itd. i tak i, dalej. I domowe odtwarzacze, znaczy przenośne odtwarzacze MP3. I powiedzcie mi, jeżeli... Sony na przykład samo się yy, wkręca w to, żeby yy, de facto odpowiada za to, że produkuje muzykę, jest producentem muzyki tak, dla wielu tam, wykonawców, a jednocześnie wypuszcza radiotwarzacze, które będą odtwarzały MP3 wypalone na płycie. Czyli czegoś, co nie ma w normalnej dystrybucji, bo wtedy jeszcze nie było dystrybucji oficjalnych MP3. Można było sobie jedynie kupić płytę, i zgrać 10 płyt na MP3 i, i wrzucić na jedną płytę, tak? co moim zdaniem nie miało sensu, bo o wiele szybszym było na żywo przerzucenie tych płyt sobie w odtwarzaczu. I to jest takie, takie trochę granie na dwa fronty, takie dziwne trochę, jak teraz o tym pomyślałem. No tak, znaczy so, Sony w ogóle chyba so, Sony wymyśliło Walkmana, prawda? E, nie. To, tak. Nie, to pewna francuska firma wymyśliła i Walkmana, i tablet. I coś, co potem Apple rozpowszechniło, czyli te wszystkie iPady, iPody i tak dalej. Nie, no, ale one były technologie wymyślone wcześniej, tak, tak, tak, ale to. oczywiście rozpowszechnione na początku były przez Sony i właśnie przez Apple. Mimo, że to nie są ich autorskie w ogóle sprzęty. Tak. Co I wielu i... ludzi niestety myśli, że są, ale to poprawiamy, właśnie nie, nie są. Tak, i być może przez to właśnie, że Zobaczcie, ile Sony fajnych rzeczy wymyśli, bo na przykład ten Blu-ray, który teraz stosujemy, to przecież. Xbox miał te swoje, nie wiem czy pamiętacie, HD DVD bodajże to się mhm. yy nazywało, przystawka do do, do Xboxa i so, Sony zostało Blu-Rayem i mamy Blu-Raya, wcześniej ps trójka DVD, DVD, mamy DVD. Ale On to, to, nawet to, chyba to chyba wychodziło jeszcze z czegoś do, PS2. To to wynikało... Tak, DVD w było w dwójce już. W dwójce, no, w dwójce, ale nie, chodzi mi o coś takiego, że być może z tymi MP3-kami, co Rafa, Rafale, to właśnie też Sony chciało, nie wiem, wejść jakoś tam na rynek, albo może, nie wiem, kto to wymyślił, kto wymyślił mp 3 ale być może tam też szły jakieś pieniądze i być może przez to, że Sony prowadził nowy format... MP3-ki to który... pamiętam, że były już w 99 roku pierwsze PC-ty, 64 albo 32 MB ram a MP3-ki już były. No tak, tylko że tylko chyba nie były w takich odtwarzaczach. Nie, to tak, było tylko jakby... na pececie, no bo miałeś dysk powiedzmy no, no, no, o pojemności no. 4 giga, no i to był jedyny sposób, żeby przechowywać na nim muzykę. No tak, i być może, no, no, no tak, to właśnie Sony wpada na jakiś tam pomysł, że właśnie, że właśnie fajnie by było mieć taki, ta, takiego playera i być może to też jakiś tam kamień milowy tych wszystkich właśnie takich odtwarzaczy. Znaczy kamień milowy był na pewno, tylko ja się zastanawiam, jeżeli jakiś prezes musi to zaakceptować tak i mówi no z jednej strony tu mamy przychody ze sprzedaży płyt, z drugiej strony wpuszczamy coś, co będzie A, no tak, blokowało tak, sprzedaż tak, wiem, płyt. Tak? Tak. I, i Waga, uwaga, uwaga, fan fact. Mały fan fact, sorry za przerwanie. Pierwsza MP3 1998 rok, MP fan. MP-man F10. A widzicie, no to szybko hmm. miałem dostęp do niego. Nie, to u brata, Co? u brata pierwszy raz MP3, pamiętam. Winampa pierwszego i tak dalej. No, A, 99. Ale... ale ja tutaj mówię o takim przenośnym MP3. A, przenośnym MP3 odtwarzać, tak, nie jako... 32 mega pamięci. To 5 piosenek. No, dzisiaj tak, ja na 32 ja megowym odtwarzaczu, bo miałem kiedyś Simmensa SL45, do którego miałem kartę 32 mega, jeszcze dużą, yy, duże SD, no to tam chodziło na te 32 mega po jakimś obcięciu jakości chyba ze 30, 20, no 20 parę kawałków mieściłem. Tylko, że to było mocno, mocno przycięta jakość. Chyba nawet na mono decydowałem się wtedy je przerzucić, bo to najwięcej można było na tym zyskać. Ja miałem Motorola Pałkę też miałem chyba 64 mega pamięci wewnętrznej i nie można było mieć w ogóle zewnętrznej pamięci, bo wtedy jeszcze karty pamięci nie były aż tak rozpropagowane. I pamiętam, że też tak z 3-4 piosenki, jak wrzuciłem, to to był luz. Okej, okay. chłopaki, a wydaje wam się, że teraz już tak przechodząc do, wracając do głównego tematu, wydaje wam się, że konsole będą e, spiracone? Złamią e, czwórkę Iwana? Złamać na pewno złamią, bo to jest biznes, to jest rynek, ale myślę, że coś innego w tym momencie zaczyna e, przeszkadzać piratom i to jest ogólna powiedzmy wygoda, tak? Przyzwyczajenie ludzi do wygody, do tego, że coś właśnie wkłada płytę albo klika dwa razy i ma, a nie, że musi kombinować. No i umówmy się, w momencie jak teraz te gry mają po niektóre nawet 50 giga, to jednak troszeczkę więcej trzeba poświęcić zabawy niż, niż jak to było kiedyś, że o, jedna płytka DVD, pak, dziękuję. Bo jeszcze, jeszcze... teraz to się tego nawet na płytach nie wypala to wszystko idzie na pendrive no dokładnie, natomiast no pamiętam jeszcze jakie, jakie były historie, kiedy napędów DVD nie było kiedy, kiedy te płyty pirackie były na przykład z popcinanymi filmikami albo tego typu rzeczy, żeby się zmieściło na jednej płycie i, i różne tego rodzaju cuda no, w tym momencie fakt, że gry są tak rozbudowane i tak duże, myślę, że dużo pomaga twórcom, no i drugą kwestią jest to, że Yy, zdecydowanie większość gier no, ma już w tym momencie, yy, może nie tyle, yy, nie chodzi mi o samego multiplayera, ale różnego rodzaju treści yy, dostępne do ściągnięcia w internecie, jakieś aktualizacje, jakieś, jakieś rzeczy, które po prostu wymagają ograniczenia. No, wyobraźcie sobie, że yy, ktoś yy, kupuje piracką ściąga, czy kupuje piracką wersję yy, Unity, które, albo Drive Cluba, tak, które potem wymaga jeszcze 25 patrzy i zanim w ogóle działa dobrze. To nie jest już problem, znaczy, niestety. Ja e, to wiem jak... z pierwszej ręki od znajomego. nie będę mówił, że jest, ma i Xboxa 360, i tak na przykład PS3 przerobione i mm. nie dość, że ma te konsole przerobione, to sobie wszystko na pendrive, ewentualnie na dysk zewnętrzny, jeden tera, który może sobie podpisać z USB do Play'a i ewentualnie Xboxa, to jeszcze tak. Na Play'u trójce oraz na Xboxie 360 jest Coś takiego co się nazywa X-Link na Xboxie. Nie wiem, jak to się nazywa na Playu, ponieważ nawet nie pamiętam już. Ale chodzi o to, że to jest darmowa wersja tego Xbox Live oraz PlayStation, PlayStation Network. O. I nieważne, czy ty masz pirata, czy masz oryginał, na spokojnie możesz grać ze wszystkimi. Masz sobie wszystkie te patrze, wszystkie łatki, wszystkie dodatki za darmo ściągnąć. O proszę, to, to, to nawet nie wiedziałem. No tak, ale, na poprzednią ale... generację to już nie jest problem. No Jak tak, tylko złamią to... Xbox One i podłączą go pod X-Linka na wcześniejszą generację, to, to też już nie będzie problem, żeby grać online. I to nie jest tak, że to jest jakaś mała baza ludzi, z tego co słyszałem, że tam, nie 300-400 osób sobie gra, wchodzisz na serwer Battlefielda i masz po prostu, nie wiem, 5 osób na krzyż. Tam setki tysięcy ludzi w tak gra. Ale to jest, to jest, Jacku, tak jakby inna, inna sieć już, tak? To nie jest Xbox Live, tylko to jest e, coś obok, tak? Tak. To jest coś ma obok, ale wrzucają na to wszystkie możliwości. Ma te... serwery dedykowane Tak, ma serwery dedykowane, czyli tak jak na przykład na Xboxach, że masz na przykład patrzucie, gdzie góry, z góry narzucony jakiś serwer, na nim grasz, ale daje też możliwość tworzenia własnych serwerów. Mhm. Że sam sobie stawiasz jako host i możesz sobie grać ze znajomymi albo coś. No to, to, to, to, to, to jest ciekawe, to jest ciekawe. Ale też w zależności od tego, ile ile to ludzi ma. Ale zobacz Jasku, że jednak chyba e, jeszcze pamiętam, jak ja miałem PS3, PS3 i już e, ona była spilacona. E, wiem, że tam e, gry że ściągały się na dysk, z tego co pamiętam. E, trzeba było mieć sfla sflaszowaną tam chyba jakąś pamięć czy coś i, i wiem, że się ściągało je i nie wypalało na płytę, tylko na dysk się je wrzucało. E, tak czy siak na Xboxa Xboxa nawet swego przerobionego kiedyś miałem, ale to, to dawno, dawno, dawno, kiedyś wujek e, Bill postanowił dawać wszystkim bany i wszyscy złapaliśmy bany ze znajomymi i wtedy właśnie kupiłem e, Playkę. Ale zo, zobaczcie, że jednak trochę musi upłynąć od premier. A wydaje mi się, że ta generacja konsol nie będzie tak długa, jak, jak, jak była poprzednią. Więc y, zanim oni to z piracą, to żeby już nie wyszła po prostu kolejna generacja. Co będzie plusem dla graczy, którzy piracą. Ponieważ nie dość, że nie będą musieli wydać dużo kasy na konsole, to jeszcze wyjdzie nowa konsola, więc poprzednia generacja stanie, Więc stanie ich, to wyniesie po prostu piracenie tych gier. Czego nie powiem. No tak, to... tak, tak. No, no. Mówisz Ja coś miałem powiedzieć odnośnie tego, co było kiedyś, ale już zapomniałem. Dobra, więc słuchajcie, no, ja myślę, że, że, że nie ma co się już pastwić nad tym tematem. Eee, no my raczej nie jesteśmy piratami, może kiedyś byliśmy, chyba wszyscy byli, ale, ale już chyba dorosliśmy i w sumie piractwo nie jest już nam do niczego potrzebne jeżeli chodzi o filmy i seriale to dalej mamy z tym problem być może z tego co zauważyłem to jednak chyba na, na rynku aż tak z filmami problemu dużego nie ma ale wiesz co ja z filmami jedna... jeszcze ci o jednej rzeczy powiem bo no. kompletnie mi się nie podoba to i to faktycznie kilka razy spowodowało że desperacja mnie gdzieś tam przyparła do muru dlatego że w tym momencie większość zdecydowana filmów jest puszczana w 3D po to, żeby bilety były droższe. Jeżeli chcesz iść na seans ale w, kinie, w, kinie, w, kinie, w, kinie, w kinie, mówię kinie. w kinie, normalnie. No, tak, no tak, i chcę obejrzeć film, no tak, film w kinie, tak, tak. chcę obejrzeć go na premierę, ale nie mam ochoty oglądać w 3D, bo po prostu tego nie lubię i nie mam takiej możliwości, bo musiałbym się zwolnić z pracy, pójść na seans załóżmy, nie wiem, o godzinie 10 rano, tak, czy 14, no, no bez sensu. To jest, to jest coś, co kompletnie bez, bez sensu. Pomijam w ogóle już kwestię tego, jak wyglądały teraz repertuary kin przed walentynkami w okresie się Walentynek, bo zresztą yy, będziemy jeszcze... Same hity, same ale hity. Ale widzieliście, ile po prostu było, nie wiem, z 50 twarzy Greja było opuszczane jakieś 30 razy w ciągu dnia. Eee, tak, widziałem właśnie możliwe. rozpiskę. Też potem, chciałem potem, by... na pewien film, no. ale jeden, ale non-stop właśnie było 50 twarzy Greja, co 15 minut nowy seans. A to, na co chciałem mieć to po prostu dwa razy dziennie, raz rano, raz o jakieś 10 w nocy. To jest problem, ale, ale wiecie, bo na przykład w poprzednim roku założy się, że była jakaś polska komedia romantyczna. Tak mi się wydaje. Nie, nie? polskie filmy film akurat tak często nie latają. Choćby, nie wiem, jak były przygotowane na przykład na Walentynki albo coś, kura 5, 6 No Znaczy tak, tak, jest tak, jeżeli, jeżeli, tak, jeżeli chodzi o częstotliwość, to tak. E, doskonale Cię rozumiem, Rafale, jaki masz problem. Ewentualnie możesz jechać gdzieś dalej do kina. No mm. tak. Nie boli jeszcze fakt wersji językowych, jakie są dostępne. Ponieważ chciałem pójść do kina na Pix Hero 6. To jest bardzo fajny film na podstawie A komiksu. Wszystko już jest było... do ściągnięcia, już jest do no, no proszę, proszę. Wszystko było dostępne tylko z polskim dubbingiem. No to też jest. Jak nie trawię polskiego dobry. dubbingu w bajkach, ponieważ wychodzę z założenia, że nie po to twórcy dopasowali głosy postaci pod aktorów oryginalnych. Jacku, to ale to z małymi wyjątkami, powiedz, powiedz to, że z małymi wyjątkami. Nie tak, no, to, nie, wyjątkami. niektóre polskie dubbingi są dobre. Nie, bo, nie, tak, szreki, nie wyobrażam sobie, czy i pingwiny z Madagaskaru. Były, no, no Kowalski, były dostępne, Kowalski będą. Były dostępne no nie byłem no, na torrentach tak. już w zeszłym roku, a ja właśnie teraz, no wczoraj mieliśmy iść, ale się nie wyrobiliśmy, ale, ale po prostu na pingwiny trzeba iść do kina obejrzeć w polskiej wersji, bo koniecznie. No yes, No i właśnie yes. to mnie wkurza, ponieważ chciałem mi się obejrzeć ten film, chciałem go obejrzeć w oryginale po angielsku, ponieważ trailer widziałem po angielsku, widziałem trailer po polsku. Strasznie mi się nie podobały polskiej wersji językowej. I key. Nie było. Nie dość, że był jeden seans 2D, też w środku, jak wiem pracę, a tak to cała reszta to było tylko, nie dość, że 3D, też z dubbingiem. Pamiętajcie, że wersje Blu-ray lub DVD wychodzą na ogół 3 miesiące po premierach w kinach, w zależności świata, w świe, w światowej, czyli tam, gdzie była premiera, trzy miesiące później, w Polsce trzy miesiące później. Więc za trzy miesiące Jacku ewentualnie możesz obejrzeć sobie na Blu-rayu DVD. ja już obejrzałem. Normalnie w kinie, tylko aha, ja nie piracę okay. praktycznie filmów, tam, no bo dla mnie to nie ma sensu. Tak jak mówisz, trzy miesiące ja mam wersję Blu-ray DVD. Ja sobie mogę iść do znajomego, pożyczyć od niego, który jest kinomaniakiem, ma praktycznie pięć wielkich komód z filmami i tak dalej. Wszystko Blu-ray mhm. DVD i tak dalej. Nawet VHS-y, ma kiedyś od niego VHS-y pożyczałem. Mniejsza z tym... Ja wtedy sobie mogę na spokojnie obejrzeć, bez bawienia się w wersje typu Cam, typu jakieś R5, czy jakieś Cuda widy A co do Big Hero six nie polecam chodzenia też na filmy do dużych kin. Wiadomo, fajnie się ogląda, ale jak sami mówiliście ostatnio w Valentine's Day, było 50 twarzy gray, a 50 razy pokazywane. A jakieś sensowne filmy były tylko raz, dwa, no bo trzeba było zrobić miejsce na coś, co miało się sprzedać. To ja w takim wypadku wolę po prostu iść do mniejszych kameralnych kin, są takie w mniejszych miastach, to na pewno nie żadne jakieś, nie wiem, IMAXy, nie IMAXy, ale też fajne sale kinowe. Tylko wiadomo, nie na 400 osób, tylko na przykład na 100 osób. Z trochę mniejszym ekranem, ale to się równie fajnie ogląda. Albo takie kina studyjne, kina barowe, nie wiem jak to dokładnie u Was się nazywa, że po prostu masz jeden wielki rzutnik, puszczony film na całą ścianę, nie wiem, tam jest chyba 100, 120 cali ściana. I można sobie oglądać przy stołach, pić piwo, jeść i robić, mm -hmm. co się żywnie podoba, i też jest według mnie lepsze. No i bilety są e... wtedy tańsze, i seanse są częstsze. tych rzadszych filmów, jak na przykład, wiem, R100, o którym mówili na rozgrywce, też można było tak obejrzeć w kinie. Filmy, które już dawno miały swoją premierę w kinach i już na przykład po tygodniu się wszystkim znudziły, więc ich nie puszczają, to też możesz w takich mniejszych kinach obejrzeć. I ja takie coś bardziej polecam niż chodzenie do dobra, więc zanim jeszcze zakończymy temat to wiem o co mam chłopaki chodzi, że nie zawsze dostajemy wersję która nas interesuje i czasami to przekreśla sens i nie chcemy tego oglądać doskonale to rozumiem jednak jeszcze chciałbym się już na koniec zakończenia tego tematu chciałem się skupić jeszcze na tym całym całej Cebulandii co w ogóle myślicie na temat pożyczania sobie różnego rodzaju tego rzeczy no bo twórcy na tym nie zarabiają tak? ale też na, Jeżeli... na tym nie tracą no no nie, dobra, po tym, części nie tracą. Znaczy po, po części mogą też wiesz w zależności punkt, punkt siedzenia widzenia zależy od punktu siedzenia więc nie, nie. Zależności... chodzi o to, że tak pieniądz nie zarobiony nie jest pieniądzem straconym To jest pierwsza zasada. Ja to że ktoś ci tutaj... mówi, że ja bym kupił no mów. Bo... Słuchajcie, chciałem kupić yy, metal gira 4. Chciałem go kupić już o wiele wcześniej, nawet już zamówiłem. Miałem kliknięty w sklepie, w sklepie akurat tym, który PS Site prowadzi. Pojechałem odebrać osobiście, bo akurat byłem na miejscu. Okazało się, że nie było, więc wziąłem tylko dwie gier kupionych. Potem, potem, potem szukałem gdzieś na innych sklepach, nie znalazłem. A chciałem oczywiście koniecznie mieć pudełko. No i jakoś tak byłem znudzony, nie chciałem tego szukać codziennie, po prostu kilka razy zrobiłem podejście, nie znalazłem, w końcu pożyczyłem od kolegi, który już się od roku nie upomina, ja od roku tej gry jeszcze nie kończę, ale, ale cały czas po troszku, po troszku idę do przodu. Eee, no nie było dostępnej, no gdyby była dostępna, to by mieli kasę, ale nie mają kasy, no to pożyczyłem, no i wszystko w tym temacie. Najprościej to wytłumaczyć tak, wyobraźcie sobie, że macie firmę, że sprzedajecie samochody i tak dalej, wszystko ładnie, pięknie, Jeden klient od was coś kupi, kupi od was BMW, Z5, czy tam jak to się tam nazywa, Pagani, Paj, czy jakiś tak, nieważne, Zonda, Kisty, S, Poltka za 126 zł. I wy na tym zarabiacie, tak? Ale w momencie, kiedy drugi klient nie przyjdzie do was, nie kupi tego auta, tylko poświęci od znajomego, wy na tym nie tracicie. Wiadomo, nie zarabiacie, ale też nie tracicie. To jest tak też prawda, można... jeżeli, jeżeli ktoś robi grę, która nie przykuwa gracza na długie godziny, tylko jest historyką, przez którą się przechodzi 5-8 godzin, dziękuję, do widzenia, zamykam. Eee... To, to wtedy dochodzi do takiej sytuacji, tak, że gry sobie ludzie przechodzą, pożyczają, odsprzedają i tak dalej. Ja na przykład no, GTA 5, wiem, że to jest grą, która zapewnia taki poziom rozgrywki i taką powiedzmy szeroką gamę czasu, który można poświęcić tej grze, że, że nie wyobrażam sobie nawet jej, nawet jej pożyczyć tak, bo, bo, w każdym momencie może nastąpić. Znaczy, trochę może przesadzam, natomiast no, w danym okresie, kiedy ona wychodziła, tak, przez te pierwsze pół roku. Nie, bo ona cały czas mnie interesowała, w każdym momencie mogła mnie najść y, ochota, żeby, żeby, w nią pograć, no ale też są takie tytuły, które wręcz od razu nie tylko oddać, ale i sprzedać ma się ochotę. Więc to jest też troszeczkę ich, ich, twórców jakby podejście do, do tematu istotne. Jeżeli zrobią coś, co przykuwa graczy na długie godziny, no to przecież nie, nie pożyczysz gry, którą y, czy nie sprzedasz gry, którą będziesz chciał mieć cały czas na półce, prawda? No tak, y, tak, tak, tak. Więc to też od y, twórców zależy, prawda, czy, tą, czy tej, to, tej gry akurat chcemy się pozbyć, czy nie, ile ona ma kontentu. Jeżeli mamy na przykład jakąś tam grę że y, mają chyba, wydaje mi się, gry, które po prostu przechodzi się i oddaje. Teraz będzie ciekawa opcja z The Order, bo ja, ja jestem tego zdania, że gry ekskluzywne spadają z ceny, i kiedyś to powiedziałem, i to jest gra ekskluzywna. A jeszcze, jeżeli mamy grę, w którą się tylko przechodzi, i, i koniec, i sam, sam stwierdziłem, że nie będzie to zbyt dużo, to zobaczycie, że po pierwsze, ta gra szybko spadnie z ceny, a po drugie. Dużo jej będzie, bo ludzie ją przejdą, no i co z nią mają zrobić? Przeszli i co? I no co? No to idzie na Allegro albo, albo na, na inną taką stronę, więc, więc to też, to też twórcy, jakie nie zapewniają pewnego kontentu, dobrego kontentu w tej grze, jakiegoś tam multiplayera czy cokolwiek, co, co dzięki czemu z tą grą możemy dłużej obcować, też są po części sobie sami winni, prawda? GTA V, ja tak samo, ja mam GTA V, jeszcze go, pograłem w niego może pół godziny, ale nie wyobrażam sobie go teraz w ogóle sprzedać, albo cokolwiek z nim nie, no zrobić. Panie. Ja będę go ogrywał, zanim ja go przejdę, ile minie, Zanim wejdę w ten GTA Online ile to będzie? Jeszcze oni dorzucają dodatkowe te kontenty cały czas jakiś chyba nawet jakiś tryb fabularny ma wyjść w ogóle, taki oddzielny dodatek jak kiedyś były, czy coś w online'ie co chwilę zmieniają i dodają no rewelacja, więc, więc nie mam, więc wychodzę z tego samo, samego założenia Rafale, co ty, że nie ma opcji żebym komukolwiek jej nawet pożyczył już się mówię w ogóle o sprzedaży, ale nawet jej pożyczył no dokładnie, więc więc twórcy sobie są sami winni takich rzeczy. No dobra, no... To no wiecie, to myślę, tak samo że... jest z filmami, tak? No wiecie, na Matrixie to można zarabiać po dzień dzisiejszy, tak? Bo on wciąż jest filmem, który, za którego emisje w telewizji twórcy biorą pieniądze, bo on wciąż w telewizji jest dobrym filmem puszczonym, pomimo że ma już podejrzeć 16 lat. Bo to chyba było 98 albo 99, jak był wypuszczony. Dziwi oj, chyba, chyba, chyba 8, właśnie. Wydaje. Tak mi się no dobra, ale... wydaje. I, I to jest film, który, o którym się pamięta. Ile filmów jest z tamtego okresu, o których się nie pamięta i które w ogóle mi prosi się wręcz, żeby. Słuchajcie, może chcecie puścić nasz film nie wiem, w sobotę. No. Powiem tak. Tadku? Niby wszystko fajnie, jeżeli jest mega zawartość, to gra się obroni, gra się sprzeda, twórca nie straci, nikt tej gry nie sprzeda. ale spójrzcie, co było z okami. Gra, która jest praktycznie przez wszystkich graczy, którzy w nią grali przez recenzentów, zainteresowana za kultową, wypchaną po brzegi, mega piękną grę, sprawiła, że studio Clover po prostu upadło. Więc no tak. Yy, no to zależy i... od graczy, od tego, jak sobie teraz studia, twórcy tak, i tak tylko... dalej wychowali graczy, że nastawili ich na prostą rozgrywkę. Że nie tak jak w że trzeba myśleć, że trzeba samemu kombinować, co, jak, gdzie zrobić, bo nikt się nie prowadzi za rączkę, tak? Przez to, że próg wejścia w ten tytuł był Wyższy niż na przykład w Call of Duty albo w inne obecne teraz gry, ta gra się nie sprzedała. tak? Często mhm. było takie przeświadczenie, że jeżeli nie jesteś w stanie przejść okami, po prostu powie, że ci się safe skasował i że byłeś daleko, i że prawie przeszedłeś, i odłóż tą grę na półkę. Tak? <śmiech> Powiem ci, Jacku, że, ale to, to są problemy nie tylko z okami, przecież z Bajoszok Infinite, tak? Ostatni. Nie no, Bajoszok Czy... Infinite się sprzeda świetnie, z tego. No właśnie, ale to też nie, nie było jakieś tam, nie wiadomo, jak rewelacyjna sprzedaż, i co, i studia. Z tego, co wiem, to już tego studia chyba nie ma. A bo to e... Ken Levine sam je rozwiązał. To nie tak, że to studio upadło samo z siebie. No tak, ale, ale to, to w takim razie, ale chyba, nie wiem, no zawsze mi się wydaje, że jeżeli jakieś studio, nie wiem, nawet zostało rozwiązane, to kwestia jest pieniędzy. Wydaje mi się, że gdyby sprzedał Bioshocka, dajmy na to 20 milionów, to raczej by się nie rozwiązywał. Tak mi się wydaje. Z tego, co słyszałem, to Ken Levine nie chciał żeby w ogóle tworzyć Bioshock. Dlatego ale, to, to ale to jest jego tytuł? On ma do, do niego wyłączne prawa? Znaczy, to, to jest wiadomo, wart, y własność to, studia, take Two studia, interactive. Dokładnie, więc jego wy wypieprzają, biorą nowego i robią, nie wiem, Infinita Dwójkę, czy, no czy, tak, czy ale coś właśnie, takiego. No tak, ale właśnie o to chodzi, że Bioshock to był właśnie Ken Levine. Oj, coś jak no. MGS to jest Kojima. Dasz tak. komuś innego... Tak. A, a MGS, Assassin czy tak. jest, Assassin czy jest. Assassin jest... jest. No. No, no właśnie, no więc to też dużo było takich dobrych tytułów Jacku, takich naprawdę Okami było akurat świetne to pamiętam, ale z tych nawet te Ico czy, czy Shadow of Colossus ale no to są ta, tego typu gry ale, ale dużo było właśnie takich tytułów bardzo dobrych tytułów, które miały no słabe, słabe albo niezadowalające sprzedaży. i niestety takie tytuły się zdarzają, ale to jest akurat, Okami był tytułem raczej niszowym. N nie zagrać Ci odbiorca tego tytułu, to nie będzie odbiorca, który, który gra w kola na co dzień, czy w FIFA, czy w Battlefield, czy w cokolwiek takiego, czy nawet w GTA. Pan to jest zupełnie i Order to też, odbiorca. jeżeli ktoś gra w takie gry, to nawet do Okami się nie zbliżał, bo ta gra wymaga myślenia jednak. Dokładnie, ale wiesz, no to jest inny odbiorca, no gra może być i genialna, ale odbiorca jest zupełnie inny i to jest gra bardziej niszowa, niestety, e, japońska i, i mniejsza ilość będzie od, odbiorców, ja wiem, że ludzie popatrzą, akurat gra jest przepiękna, ale ale są, są tacy ludzie, że po prostu popatrzą na to, ma koleżka ma 35 lat, ile do, do, dobra, no nieważne, i... I sobie jest, że Boże, no ja nie będę w to grał, ja mam 35 lat, hej. No, więc o więc. o grach niszowych. Tales of the Styria sprzedała się 3 razy lepiej niż GTA 5. Jest tak? Ale do, za sprawą na 100%, za sprawą Japonii, tak. No Głównie tak, no za sprawą no Japonii. tylko w Japonii. Mówimy tak, oczywiście o jednym tygodniu sprzedaży. Tak. Więc, więc to tyle. Dobra, chłopaki, kończmy pomału temat piractwa. Ja A jeszcze jedna rzecz. Słyszeliście w ogóle? O Boże. Dobra, no, no. no. <laughs> Dobra, to ja zacznę. No bo ja, ja już nie mam. Słyszeliście w ogóle nie za o piraceniu książek? No. Tak. Jak to no, musi e... wyglądać? Ej, ja, się ja raz nawet spotkałem... ściągałem takie książki. Hej, hej. Ja się pierwszy raz spotkałem z tym u znajomego, jak się go pytam, o co ty tam masz wydrukowane? On tam już sobie ściągnął książkę z internetu i wydrukował. A, no, wydrukował książkę. Wydrukował, też. dosłownie 300 stron wydrukował. To znaczy, znałem osobę, która wydrukowała książkę, dlatego, bo w pracy miała drukarkę i mogła drukować kurtowo, co chciała. Ale no to jest taka głupota. Trochę tak. Ale, ale nie, no jeżeli... jeżeli yy takie ściąganie książek to tylko ewentualnie jak masz tego kindla, tak? Od Amazona, jakiś czytnik e-booków to sobie tam ściągasz te książki, sobie ewentualnie przewalasz je do tego e-booka, e e e tak? Ale, ale, ale do, do tego czytnika, ale tak to nie, no to ściągać i jeszcze drukować książkę no to akurat biedne jest. Tak się e, Wiecie co, ale tutaj powiem tak. wam taką ciekawostkę. Jest, jest sobie taki taki w zasadzie blok motoryzacyjny Złomnik.pl, nie wiem czy kojarzycie. Piraci samochody. No nie do końca. W każdym razie polecam gościa, jeżeli ktoś, ktoś lubi ogólnie motoryzację w takim klasycznym wydaniu i raczej ku tych nowych samochodów się nie, nie pała miłością. Eee, na pewno nietypowe, na pewno nietypowe miejsce w internecie. I on wydał e, własnoręcznie napisaną książkę jakiś czas temu, to było na koniec zeszłego roku, chyba gdzieś listopad, grudzień. I również własnymi siłami ją przeprowadził dystrybucję. Mianowicie wrzucało się do niego maila z zamówieniem, on wysyłał mailem numer konta i potem na podstawie przelewu, który, który do niego dochodził, wysyłał tą książkę mailem. To wszystko. Mailen. mailem. To nie, to nie, mailem. By, to nie była to... duża książka. Od razu na wstępie zaznaczę, że to był zbiór takich opowiadań, Aha. które niektóre już powiedzmy były, mm, były publikowane na tej stronie, ale, ale jednak tam 70% co najmniej było, było wcześniej niepublikowanych. E, więc dla każdego powiedzmy jego fana była to w Fajna i wartościowa treść miła do przeczytania. No, najprościej powiedzieć, to 80 parę stron to nie jest dużo, ale wciągnąłem to od razu pierwszego dnia, jak tylko ściągnąłem i wcale nie miałem czasu na to czytanie. Na zasadzie tu jedno opowiadanie, tu drugie 10-15 minut i, i do końca dnia zeszło. Eee, słuchajcie, on zaproponował cenę za książkę 5 zł. O, to powiem ci, że drogo. I wyobraźcie. Coś <śmiech> jak w filmie Begin again, gdzie twórcy muzyki zaproponowali na iTunesach cenę za cały album 1 dolar. Dokładnie i wyobraź sobie teraz, że oczywiście były sytuacje, znaczy inaczej, tego, że ktoś na przykład tą książkę podesłał komuś innemu, na zasadzie masz sobie przeczytaj, to tego nikt nie skontroluje, tak? Ale pojawiły się trzy przykłady, trzy czy dwa przypadki cegularstwa w takiej postaci, że on tam też umożliwił płacenie przez bodajże P.I.U., Yy, gdzie transakcję można wycofać i on w momencie jak wysłał książkę to ktoś tą transakcję anulował i, i te 5 zł uciekło z tego konta i to oczywiście taki komentarz boże żeby aż na 5 zł się połasić to już trzeba mieć po prostu yy, tak, tak, tak. Nie, nieźle tupet ale wyszło mu to naprawdę nieźle tak? No, biorąc pod uwagę, że no, teraz pracuje nad drugą i ogólnie jest zadowolony z tej pierwszej no wiadomo, że to był, nie, nie był nakład tam 100 tysięcy ale, ale kilka tysięcy na pewno poszło kilka tysięcy Cieka Cie Cie ciekawe czy podatek odprowadzał trzeba się za niego wziąć i zobaczyć nie wiem ale <laughs> słuchajcie to już tak było tylko wtrącenie chciałem jeszcze na koniec na, na zamknięcie tego tematu bo, bo rozmawiamy o filmach o wszystkim o, o jakimś tam piraceniu a ja bym chciał wam powiedzieć o fajnej inicjatywie która jest obecnie wedle, wedle na dziś, dzień dzisiejszy danych udostępnionych do końca lutego tylko dostępna mówię tutaj o promocji Żywca z, z portalem VOD, który w zasadzie Onet prowadzi w Żywiec, krótko mówiąc jakąś tam umowę podpisał na 101 filmów całkiem ciekawych, są i zarówno nowsze jakieś tytuły, są starsze na pewno, na pewno jest tam sporo tytułów, których nikt nie widział jeszcze i ma ochotę obejrzeć, jest bardzo szeroki przekrój gatunków i, I ja w zasadzie jak przejrzałem tą listę co co najmniej z 10 filmów sobie oznaczyłem na no później, że, że chciałbym je obejrzeć, a opłata mhm. za obejrzenie filmów w normalnej wysokiej jakości przez VOD bez problemu e, to jest jeden kapsel bądź e, uszko od puszki do piwa. Ale te filmy, to są chyba starsze trochę filmy? Są i starsze, znaczy, no nie ma najnowszych hitów, ale nie jest źle, naprawdę nie jest źle, naprawdę tam takie jeszcze 2013, 2014 nawet chyba się jakiś też pojawił, no jest pełen przekrój, tak, no i na zaję, pewno zaję. jest tam co obejrzeć, no ja znalazłem dla siebie co najmniej z 10 filmów, różnych i, i czekam, bo do 28 lutego no, chcę obejrzeć je, więc, więc trzeba się trochę podkręcić, ale taka inicjatywa jest fajna i to jest właśnie, wiecie, uczenie trochę y, dzisiejszego konsumenta, dlatego też mi się wydaje, że no, mimo wszystko to piractwo będzie, będzie zanikało, bo nie da się ukryć, że to jest najwygodniejsza forma w tym momencie na obejrzenie filmu. Tak, tak, tak. No dobra, e... to jak już Rafał polecił, to ja na koniec powiem krótko, że też coś polecę, w takim razie Zalukaj jeżeli to ktoś sobie komiksy, <śmienic> Pirate Bay <śmienic> otworzyli nowy sery można śmiało kupować minus 100% w ogóle na wszystko no dobra, a na serio jeżeli ktoś lubi komiksy, to żeby już ich nie ściągał z torrentów właśnie z jakichś emuli bo ile ktoś używa jeszcze emula i tak dalej chyba się, no tak czy jak. jeżeli ktoś jest fanem komiksów Marvela polecam korzystanie z czegoś takiego co się nazywa Marvel Unlimited jest to opcja, gdzie za 10 dolców miesięcznie mamy dostęp do ponad 15 tysięcy komiksów Marvela. Wszystkie uniwersa nowe, stare, od tych dosłownie pierwszych komiksów, jakie udało im się zeskanować na komputer, do tych najnowszych można praktycznie czytać za właśnie tą dychę miesięcznie, bez ograniczeń, z tego co pamiętam na tabletach, na komputerach, na telefonach jeszcze nie jestem pewien, czy to działa, ale polecam każdemu, no bo... No oni powinni Zatrychę. zrobić polską Można wersję. Znaczy, powinni i... zrobić polską wersję i trochę tańszą, na moje odczucie, bo ja bym chętnie poczytał, ale chciałbym te komiksy mimo wszystko poczytać po polsku, przetłumaczone, co niestety raczej nie mam na co liczyć i, i chciałbym trochę mniej za to zapłacić. Bo o ile nie chodzi mi tutaj o jakąś czystą oszczędność, to ja wiem, że płacąc taki abonament. Nie będę wykorzystywał go w pełni co miesiąc, to, to też już rozmawialiśmy o tym dwa odcinki temu. No. Nie no, 10 dolarów, no, tak? Ja 10, 10, 10, 10, 10 dolarów. dolarów. To, to jest jednak, to, to jest to jest jednak trochę jest, to, to trochę ja jednak jest. No, komiksy kosztują 3 dolary, no. 3-4 dolary za komiks. W, no dobra, stop, stop, stop. 3-4 dolary za rozdział komiksu, za, ten, za tą cienką książeczkę. Zeszyt, zeszyt, zeszyt, tak. No tak. Która jest wydawana że teraz na miesiąc. A tu nie jest tak, Raz że masz miesiąc. właśnie te zeszyty, tylko masz wszystkie wydania zbiorcze. Więc za Wiemy. tą dychę możesz czytać, a czytać. No, to się na pewno opłaca. To bo bo tak trudno tego, ile będziesz miał czasu, żeby faktycznie z tego korzystać. Dokładnie, bo dokładnie. To dwa dokładnie. dwa temu powiedzieliśmy, no, no. Że, że, że to jest no mistrzostwo tak, w tych yy, abonamentach, które, które zapewniają nielimitowany dostęp. Yy, że super, masz nielimitowany dostęp, ale ty i tak z tego nie korzystasz w pełni i, i tak to się kręci, tak, że, że, że nawet oni nie muszą mieć serwerów przygotowanych pod, to, pod tak duże zainteresowanie, bo i tak nikt nie będzie korzystał z tego aż tak mocno, yy, tylko sama świadomość tego, że masz do tego dostęp w tym momencie, yy, w każdym momencie do wszystkiego jest, jest taka budująca tutaj, nie? A, tak, a ja, a ja jeszcze podam z z ciekawostkę że słuchajcie, chłopaki, ja zbieram, ja co miesiąc kupuję te same komiksy, chyba pięć komiksów teraz zbieram, i powiem wam, że. Ja, ja nie mam czasu, żeby je czytać. Nie? Znaczy, od czasu do czasu sobie coś tam przeczytam, jak znajdę ten czas, ale, ale nie mam czasu. A wierzcie mi, że wydaję, za na nie dajmy na to. dajmy na to 13 dolarów za te wszystkie. I nie mam czasu ich czytać, więc jakbym miał taki dostęp do wszystkiego, to chyba w ogóle bym nie czytał komiksów. Jak mam. Jak, jak, jak mam taki unlimited, to powiem wam, że nawet nie chcę mi się z tego korzystać. Za dużo Jakbym miał na półce 100 gier To ja bym nie grał na konsoli chyba Autentycznie ja chyba nie grałbym na konsoli Bo nie wiedziałbym w A słuchajcie, a jeżeli chodzi o czytanie Na przykład jakichś, nie wiem, artykułów w internecie i tak dalej yy, to, to macie czas się zapoznać z całą treścią Która tam codziennie wychodzi Nowe jakieś nowinki, newsy i tak dalej? Tak tak, bo wiesz co, ja, ja na przykład kiedy ja jadę samochodem do, do, do pracy, akurat nie prowadzę to, to mam czas, ewentualnie na przerwach w pracy to, to zawsze odpalam właśnie sobie coś i, i, i sobie czytam. Akurat na to mam, ale na ogół nie robię tylko w domu, tylko na telefonie gdzieś. To ja Wam szybciutko powiem, tylko jak ja przez to przechodzę. Oczywiście w pierwszym momencie idzie jakiś agregat RSS-ów typu Fidli, który który wszystkie no tak. źródła Też, e pobiera i sobie to na bieżąco lecimy. E Potem, no co, co nas szybko do przeczytania, to powiedzmy sobie rzucę okiem tylko na jakieś rozwinięcie tematu, ale na później sobie zapisujemy do Pocket'a. E A Pocket ma akurat na Androidzie, nie wiem jak Ty tam na Windowsie sobie byś z tym poradził, ale na... Androidzie Pocket ma już od jakiegoś czasu udostępnionego bardzo dobrze działającego polskiego lektora, tego samego, który zresztą nawigacją kieruje. Jest on wbudowany na, na stałe bez połączenia z internetem w telefon. Znaczy to wykorzystuje algorytm goglowski, nie? który trzeba doinstalować sobie w ustawieniach i po prostu wchodzisz w artykuł pobrany na pokiecie, który nie ma tam wiadomo żadnych reklam, jest sama przyjemna treść eee, dwa kliknięcia w menu, nawet jak jadę samochodem nawet jak prowadzę i, i wtedy mi artykuł się czyta ja go sobie słucham i jest wszystko w porządku I to jest też bardzo, no to, polecam e, rozwiązanie w razie czego e, Fajne. ja, ja teraz e, ostatnio robiłem sobie aktualizację swojego telefonu bo e, bądź co bądź e, mój telefon aplikacji nie ma, ale aktualizację ma i, i doszła Cortana e, czyli e, akurat jest teraz w fazie beta jeszcze nie, nie miałem możliwości ją przetestować może jak ją przetestuję to wam tak powiem o, o niej... Tak, tak, po, po angielsku. Ona jest na razie w becie, więc, więc i tak podobno ma, ma być po polsku. No to już mogę co jeszcze powiedzieć, nie ma? że Google Now, czyli konkurencja, zaczyna się rozwijać na polskim rynku, bo już e, możesz zadać pytania od jakiegoś czasu, e, pytania typu, nie wiem, kto jest prezydentem Polski, jakiś tam kto gra główną rolę w jakimś filmie i tak dalej. E, czy na komputerze, czy w telefonie, to w to wyszukiwarce możesz zadać takie pytanie a na część pytań uzyskasz już odpowiedź normalnie też głosową tak? typu, że to jest Warszawa, to jest Donald Tusk albo ktoś inny tam. więc też się rozwijają w tym no kierunku tak. widzę, że wszyscy będą konkurowali o tych yy, yy, asystentach ale dla mnie to jest tak, wiesz co mistrzostwo e... świata, że oni w ogóle wykorzystali tą nazwę Cortany z Xboxa, z Halo i tak dalej i, i w ten sposób nazwali je, to jest, to jest <śmiech> no? mistrzostwo świata tak, i, tak, tak, i wielki tak, plus tak, dla mnie. Tak. Bardzo dobrze, wujek byli myśli cały czas. Dobra chłopaki, zamknijmy nasz temat z piratami, więc widzicie jak to u nas jest, raczej nie piracimy, no chyba, że musimy, ale myślę, że z każdym użytkownikiem mniej więcej tak jest, że jednak je, lubimy stawiać jednak na wygodę i e, nie będziemy czekać na przykład roku do nowego sezonu jakiegoś naszego ulubionego serialu, bo go nie ma nigdzie, e, tylko po prostu po najmniejszej linii oporu, prawda? Więc powiedzcie nam, drodzy słuchacze, jak jest u was, czy piracicie, czy nie, czy jesteście piratami z przymusu, tak jak w sumie wydaje mi się, że większość ludzi w ogóle. Zróbcie, zróbcie listę e... z nazwiskami, bo będziemy ją potem tak, upubliczniać to przez Tak, to później będzie tak, 112, leci. E, dobra, więc to tyle, e, przejdźmy teraz do tematów growych. Słuchajcie, no dosyć długo nam to zajął, zajął ten temat, więc sporo rzeczy dzisiaj ominiemy, ale o tych bardziej aktualnych chciałbym powiedzieć, więc ja powiem o pewnej grze, którą ostatnio miałem przyjemność ogrywać i powiedzieć. A zacznę to tym, że ktoś wrzucił fejka, nie wiem czy widzieliście, prawdopodobnie fejka, otóż wam go przeczytam. Że do groźnej sytuacji doszło w godzinach porannych w jednym z krakowskich supermarketów Tesco. Młody tak. 32-letni mężczyzna Macie M wbiegł do sklepu e, rozdzierając paczki z jedzeniem, krzycząc, że jest potworem i musi ewoluować na trzeci poziom. Klienci zostali wyprowadzeni przez ochronę, a na miejscu przyjechała policja. Mężczyźni grozi do 5 lat pozbawienia wolności. To jest Dobra. Totalnie więc... prawda. To nie jest fake. Tak? To, to, to jest ja, prawda? Ja żem widział. To, to być <laughs> prawda. Tak. Ja więc prawda kupuję kubno prawda to jest prawda <śmiech> e, więc słuchajcie i Wolf tak e, miałem przyjemność, e, dostałem e, kupiłem sobie i, i, i pogrywałem dosyć ostro pogrywałem e, no słuchajcie gra jest dobra bardzo dobra ale nie jest to tytuł dla każdego e, od razu mówię że osoby które e, odbiły się od Left For Dead'a nie mają tam czego szukać bo jednak jednak ten tytuł ma w sobie bardzo, bardzo wysoki próg wejścia i to naprawdę wysoki próg wejścia. To nie jest gra, w której po prostu sobie pograsz, będziesz sobie grał, dajmy na to godzinkę i nie wiem, będziesz wymiatał albo jakieś takie różne rzeczy. Nie ma takiej opcji. Każdą grę gra się około 15 minut z czasem wczytywania i wyszukiwania serwerów i tak dalej. więc mamy tam ogólnie 12 postaci 12 postaci i 3 bestie i cała apsa polega na tym, że mamy dostęp na razie do czterech postaci które naprawdę są inne, naprawdę są różne i naprawdę muszą ze sobą współpracować i dostęp do jednej bestii i teraz my to wszystko chcemy sobie testować E, sprawdzać e, i tak dalej Jak tym się gra, jak się gra tym Jakieś różne taktyki I powiem wam, że zanim to wszystko ogarniecie Zanim odkryjecie wszystkie postacie Bo te postacie naprawdę się różnią e, Zanim będziecie grali innymi bestiami A te bestie to to, tam to naprawdę jest dopiero Wielka różnica Zanim to wszystko ogarniecie To minie naście godzin Jak nie 10 godzin Bo to się tak z miejsca nie odblokuje. Ja na przykład, żeby odblokować jedną postać, to musiałem pograć tak pięć razy drzwi z dwie godzinki. Dwie, może trzy godzinki. No i wiecie, no muszę odblokować w sumie osiem postaci, więc 8 razy 2 czy 8 razy 3 no to daje nam 20, 16 albo 24, plus jeszcze dochodzą do tego bestie. Bestie jest podobnie. Więc tutaj koło, no, koło tych ponad no między 20 a 30 godzin odblokujemy wszystkie postacie i wszystkie i bestii a tego trochę jest i później dopiero możemy sobie ogarniać e, znaczy ogarniać taktykę możemy wcześniej, ale, ale później mamy wgląd na wszy wszystko co, co ta gra ma w sobie i wtedy możemy sobie rozkminiać czym chcemy grać i teraz e, powiem może e, o samej mechanice i o tym wszystkim co nas spotka Otóż, jak z pewnością wiecie, graliście w betę ci bardziej zainteresowani, mamy cztery postacie. Mamy typowego tanka, czyli Asolta, który po prostu wali ostrym damage'em w bestię. Drugą postacią jest medyk, medyk podnosi leczy. E, trzecią postacią jest, e, tu się to jest taki jakby defender, e, on rzuca buffy, tak jak w MMM rzucasz buffy, czyli różne e, m, rzeczy, które powodują, że nasza drużyna więcej zadaje, tak samo on akurat tutaj może e, nie tyle daje więcej damage, co po prostu broni naszych e, kompanów. Więc on jest takim defenderem, dzięki któremu po prostu postacie dłużej żyją. I czwartą osobą jest traper. Traper szuka bestii. Jest moim zdaniem jedną z ważniejszych postaci w całej grze. I teraz mamy te cztery klasy postaci i w tych czterech klasach postaci mamy trzech różnych bohaterów z różnymi skillami. Jeżeli mamy takiego medyka, który podnosi, to w tym samym to... Ten medyk odblokuje nam kolejną postać, a ta kolejna postać odblokuje nam kolejną postać w klasie medyk i one będą się trochę różniły umiejętnościami, więc ogólnie rzecz biorąc e, każda z postaci ma cztery umiejętności, w, tym da w danej klasie zostaje jedna umiejętność, a trzy się zmienią w, e, w kolejnej e, nowej postaci, którą od odblokujemy w danej klasie. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie więc po prostu możliwości jest bardzo dużo ja na przykład podam pewien przykład, że właśnie grałem tym Defenderem koleżka nazywa się Hank, bardzo fajny i on ma tam taką opcję, że wrzucasz tarczę na, na swojego kompana i bestia mu bardzo mało damage zadaje, daje niewidzialność swoim kompanom ma, ma oczywiście jakiś tam pistolecik i czwartą funkcją czwarta funkcja jego o Boże, widzicie, grałem i nie pamiętam, ale wiem, że z tego dosyć mało korzystałem. A, czwarta funkcja to rakiety, przywołuje rakiety z góry i nawalają w bestii. I jeżeli pogracie nim dłużej, odblokujecie w tej samej klasie postaci, w tej samej klasie postaci, czyli w Defenderze, kolejną postać. To będzie już robot. Nazywa się Bucket. I on też jest takim jakby Defenderem, ale już będzie miał zupełnie inne umiejętności. Zostanie mu z tych czterech umiejętności, zostanie mu niewidzialność dla kompanów. I on akurat jest nastawiony na atak bestii, on już nie będzie takim defenderem, aczkolwiek w tej samej klasie ale będziesz miał zupełnie co innego i on jest bardzo ofensywną postacią jak Hank był defensywną, tak tu jest ofensywną, chociaż to jest klasa właśnie tego defendera więc po prostu, słuchajcie, no możliwości jest odgroma. to tyle jeżeli chodzi o postacie powiem wam, że one naprawdę muszą działać bardzo dużo osób miało taką sytuację że postacie wygrywały, że, że bestia cały czas przegrywała, ja wam powiem szczerze że cały czas ja przegrywałem, a bestia wygrywała. E, bardzo dużo zależy od trapera. Dla mnie traper jest najważniejszą osobą. I nie medyk, e, który po prostu... E, powiem wam, że on leczy. On leczy, faktem on leczy, ale, ale to leczenie jest stosunkowo powolne. A traper e, szuka nam bestii, i ją zwalnia. I te zwolnienie jest najważniejsze. Chociaż są jeszcze postacie, które też zwalniają bestię, ale, ale nie tak jak on. No i oczywiście kula. E, kopuła, którą zakłada, żeby Bestia nie mogła się ruszać. E, więc tak, jeżeli chodzi o samą mechanikę, to jest naprawdę fajna. Jest to zupełnie coś innego. Eee, cała gra przypomina trochę gonitwę bo od razu respawnujemy się, wchodzimy na planszę i szybko szukamy bestie i szybko do niej biegniemy żeby ona nie ewoluowała na drugi czy o boże o trzeci poziom na pierwszym poziomie raczej wygrywa, wygrywają wygrywają, wygrywają na drugim poziomie jest remis, na trzecim poziomie raczej wygrywa bestia, ale e, może być to różnie, bo możemy spotkać wcześniej bestię, bestię zadać mu trochę obrażeń i na trzecim poziomie na przykład już będzie miała trochę mniej życia i może nam się uda ją zabić. Słuchajcie, no bestie są trzy, jest Goliat, jest Wrat i jest e, Kraken, e, te bestie są różne, mają różne skille, Kraken lata. W ogóle bestie są bardzo szybkie Są szybsze od hunterów Więc bestia bardzo często może nam uciec Jak, jak jest za słaba Słuchajcie, no gra się w to bardzo przyjemnie Plansze są ogólnie duże to, to nie są małe tereny To są naprawdę spore tereny I naprawdę bestia ma się tam gdzie skryć bardzo fajnie jest to zrobione, że na wszystkich tych planszach są różne stwory i te stwory mogą Cię nawet zabić, więc to nie jest tak, że bestia Cię zabije, bo może coś po prostu wyskoczyć i Cię zabić, jak nie wiem, jak to olejesz, czy po prostu, ja bardzo często miałem tak, że szybko szedłem do tej bestii, a tu z wody wyskakuje coś i mnie pożera i albo mnie przyjaciel uratuje, albo prak praktycznie ginę. E, więc, więc to jest też bardzo fajne, grafika stoi na bardzo wysokim poziomie, e, bardzo ładnie to wszystko wygląda, e, no, może też dlatego, e, że loadingi są dosyć długie, bo jednak ta plansza się trochę wczytuje, e, co wam jeszcze powiem moi drodzy o Wolf? To nie jest gra dla każdego, tak? Jednak, jednak trzeba, trzeba w nią trochę pograć. Trzeba zrozumieć tę, tą mechanikę. Ja powiem wam, że tyle razy grałem Bestią, jeszcze razu nie wygrałem. Ciężko się gra Bestią. Dla mnie się gra ciężko, ale, ale można się to, tego nauczyć i ma to potencjał. Po prostu ludzie, którzy na przykład grają sobie w Destiny i są w dobrej ekipie, powinni sobie spróbować tego tytułu, bo naprawdę mogą się świetnie bawić. Co wam jeszcze powiem, bardzo fajna opcja z tym, że mapy będą za darmo wychodziły do tego tytułu, będziemy płacić tylko i wyłącznie za dodatkowe postacie, w zależności od tego kiedy one wyjdą i czy one będą i tak dalej, no... Myślę, że to jest bardzo, bardzo solidny tytuł. Akurat Turtle Rock to, to jest grupa, którą pokochałem właśnie za Left 4 Dead, więc w ciemno wziąłem sobie tego preordera. I powiem wam, że nie żałuję i nie mogę się już doczekać, kiedy, kiedy będę mógł odblokować kolejne postacie. I, i, i co? I myślę, myślę, że mogę polecić wszystkim fanu, fanom takiej kooperacji. To jest, to jest myślę, że bardzo do, bardzo, bardzo dobry, solidny tytuł. Z nastawieniem, że będzie na pewno przez najbliższy rok e, Bardzo ładnie e, ba, Bardzo ładnie będzie się rozwijał Dodadzą nowe mapy, dodadzą nowych bohaterów Myślę, że będzie to dobry tytuł I ja naprawdę go e, wszystkim fanom, szczególnie Left 4 Deda polecam A inni, jeżeli się odbiliście trochę od Bety To możecie w sumie da dać szansę ale, ale, ale to ja nie daję za to e, ręki ja po prostu uwielbiam tego typu tytuły. I jeżeli w Left 4 Deadzie mieliście prostą mechanikę w stylu przejścia a przejść z punktu A do punktu B, po prostu na różnych planszach i mnie to jarało po dziesiątki godzin, a wy byście byli tym znużeni, to odpuśćcie sobie ten tytuł. Ale, Dobra. ale. no, no. Mam krótkie trzy pytania. No i jedziesz. Pierwsze, Jacku, tak. jedziesz. No. Jak bardzo jest podobny do Left 4 Dead? Drugie. Czy te potwory są czymś na wzór NPCów z Titanfalla i trzecie, jak szybko zapomnimy o tej grze jako Titanfall. E, dobra, e, pierwsza rzecz. E, słuchaj, e, czy grałeś Jacku w Left 4 Dead'a? Tak. E, słuchaj, a pamiętasz taką sytuację? Ja już nie pamiętam, jak ta postać się nazywała, ale grasz sobie w Left 4 Dead najlepiej na wyższym poziomie trudności i słyszysz taki dźwięk, że idzie stwór ten, ten, ten, ten duży do ciebie. E, pamiętasz ten moment? Ten gruby taki? Tak, ten taki gruby, ty jeszcze słyszałeś wcześniej dźwięk, że się zbliża. No, w no, no. No, no, no. No to wyobraź sobie dosyć podobną sytuację, tylko że tutaj masz bestię. I też dajmy na to wiesz, że ona gdzieś jest. Na no, przykład już niech będzie na trzecim levelu i po prostu ona już zaczyna na ciebie polować. I mniej więcej tak to wygląda. Więc wyobraź sobie, że to są ciągłe potyczki z tą postacią, z tym, że ona będzie słabsza albo lepsza, w zależności od tego, który, który będzie miała level. Więc to mniej więcej tak wygląda. To wygląda mniej więcej tak, jakbyście walczyli cały czas z jakimś bossem na końcu gry i ciężko go zabić. I najgorzej jest to, że musicie jeszcze na niego polować. I musicie to zrobić jak najszybciej, bo czym później to będzie miało wyższy level i będzie już ciężko. A to nie jest problem wejść na trzeci poziom, z tego co rozegrałem już tyle razy. Więc to jest podobieństwo do Left 4 Deada. Drugie pytanie, drugie pytanie Jacku zadałeś mi. czekaj, O co, o co mi zadałeś? O te A, boty, o... potwory, które chodzą po tak. tej mapie razem z potworem. one działają powiem na tej samej ci... zasadzie, co ci żołnierze z pola, którzy powiększają naszą ekipę. Czyli nie no to przez jej jaj. Tak, tak, tak, nie, nie, nie, nie, nie, słuchaj, no po prostu masz dżunglę, masz dżunglę, masz świat, są sobie tam różne stworzenia i po prostu one sobie są. E, bestia bierze je po prostu i zjada, bo, bo potrzebuje się tym nakarmić, żeby wejść na wyższy level. A hunterzy muszą po prostu na to uważać. Muszą ich zabijać po drodze, jak polują sobie tą bestię. I ja miałem na przykład parę razy sytuację jak że ja strzelam sobie do takiego właśnie NPC-a, bo myślałem, że to jest bestia, bo ona była tak ogromna. I wiesz, ja, ja zaznajmiałem się dopiero z grą. I nie wiedziałem, że to nie jest bestia. Tak myślałem, o, my znalazłem bestię. A to nie jest bestia, tylko to jest właśnie jakiś wielki stwór na planszy. Po prostu NPC, NPC tak, którego muszę zabić. Więc, więc on, one, one żyją z własnym życiem po prostu. One po prostu są w swoim ekosystemie. I czy ty do nich podejdziesz i one cię zaatakują, to tylko zależy od ciebie. Ale ale to po prostu są zwierzęta, tak? No które, które, Czyli to nie które... jest tak z góry ustawione, że te mniejsze stwory mają cię atakować jako. Nie, nie, nie, nie dodajeczy. nie z tych one rzeczy. One tam sobie one... są jakim jakimś stanieś na ogonie tak, jak podła, albo tak tak, te, tak, tak. Mniejsze nawet od ciebie uciekają, powiem ci, a większe po prostu stoją i, i mogą być agresywne. Dobra, co, ja, to jest, Ja mam jeszcze jedno pytanie poza tym trzecim, które zadałem. Czy, to ser, czy serio gra kasuje nasze postępy, jeżeli synchronizujemy ją na drugiej konsoli? no z tego co czytałem to Jacku tak z, z tym, że ja nie mam z tym problemu ja tego nie zauważę, no bo gram sobie na jednej konsoli ale myślę, że jeżeli są jakieś osoby które przerzucają sobie z konta na konto i savey też również te, też również e, też, to niech uważają po prostu tak? bo, bo też czytałem na ten temat więc e, u, uważajcie bo i Wolf może wam wywalić savey, jak będziecie e, e, przenosić sobie konto na inną konsolę, tak to no prawda to wracając no. do mojego trzeciego pytania, czyli jak szybko zapomniemy o tej grze, tak samo jak zapomnieliśmy o Titan Fallu, który też miał być rewolucyjny, wprowadzał mechy, wprowadzał całkiem fajne mechaniki, które były nowe wtedy dla gatunku gier sieciowych MMO, z shooterów, a mimo to do tej pory to już były kasowane tryby, kasowane mapy, ludzie podobno zaczęli odpływać z tej gry, już nie ma tego wszystkiego, co było na samym początku. Eee, powiem Ci, Jacku, eee, ja może... Ja może eee... Nie powiem ci dokładnie ile to, jaki to będzie czas. Na pewno oni cały czas będą ulepszać ten tytuł, będą robić te nowe mapy, będą robić być może też nowe postacie, no, no, nowe stwory, bo, bo, bo można to robić. To jest otwarty świat. Pewnie mają dosyć otwarty system, mo, mogą cały czas wprowadzać nowe elementy do gry. Eee, powiem Ci, że jeżeli chodzi No nie wiem, chyba najlepszym przykładem będzie Ich poprzednia gra, czyli dajmy na to Left 4 Dead No Left 4 Dead, no to ja myślę, że Żył sobie po prostu własnym życiem Przez rok, przez dwa eee, Wiesz, tu nie ma co usuwać Tu praktycznie, tam jest parę trybów Powiem Ci, że tam jest parę trybów, ale ja gram tylko w ten jeden tryb Ten normalny, standardowy tryb Jest yy, single player, można zagrać sobie offline, Na offline'ie w to wszystko Ale to ja się z celem E, więc masz po prostu jeden tryb, na pewno którego Ci nie skasują zbyt szybko, Jacku. Więc e, myślę, że ten jeden tryb będzie ogrywany bardzo długo, a jak długo, no to już zależy od samych graczy. E, powiem Ci, że jest posłucha na tego typu e, rzeczy, żeby sobie pograć właśnie razem, razem pochodzić. No w Destiny, wydaje mi się, że Destiny nie wyszło i he, Destiny jest na pewno gorszą grą niż Evolve i ja to wiem na 100%, ale ale... Nie ma jakiejś takiej właśnie kooperacyjnej gierki, gdzie sobie idziesz ze, ze swoim właśnie ze swoimi kompanami i siekasz. Póki co mi się nie przypomina, żeby znaczy coś na takiego konsolach było. czy na pecetach. Na konsolach nowej generacji. No to nie, to wtedy nie ma, ale ja mam jeszcze no, do pytanie, no więc... bo mówisz o Left 4 Dead, że to Left 4 Dead dalej żyje i tak dalej. No ale no, tak no. jak mówisz, że to Left 4 Dead żyje do tej pory tylko dlatego, że są gracze, którzy wgrywają mody, robią nowe rzeczy do tego. Czego na no konsoli tak, ale... się nie da zrobić. Tak. E, tak, ja no, znaczy żyje, żyje. W sensie, że wi wiadomo, że już projekt. E, nie, be, nie jest w żaden sposób. E, Rozszerzany roz... przez twórców, ale gracze tak, go na tak, tak, rozszerzają. Czego tak, na konsoli to... się po prostu nie da zrobić. Tak? No, no ale no to nic z Jacku z tym my, my nie zrobimy, prawda? Więc wiesz, na ogół e, zobacz, że jak ki kiedyś wychodziły gry, tak, dajmy na to. Nie będzie Final Fantasy 7. E, twórcy zrobili tą grę. No, i wydali tą grę, i ole, już kompletnie olali, i robili co innego, prawda? Teraz jest trochę inaczej. Teraz, do, twórcy siedzą dłużej przy takiej grze, bo jeszcze myślą o DLC, bo jeszcze pewnie coś spieprzą po drodze i zrobią ci jeszcze aktualizację do tej gry. Oczywiście mówiąc, i... teraz twórcy wycinają content, który, na który mogą zarabiać później. Czego kiedyś. Też było. też, oczy, oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Więc yy, trudno mi jacko powiedzieć, no ja słyszałem wstępne informacje były, że Wolf ma być jakimś tam turniejową grą e-sportową. Czy oni. Będą chcieli cisnąć to, w to nie wiem, ale ten tytuł ma potencjał, żeby coś takiego być, bo tam naprawdę jest potrzebna, to, to, to jest taktyka, to jest taktyka, taktyka, taktyka, tu trzeba mieć, ee... słuchaj, jeżeli bestia jest nieogarnięta, to ginie, e, jeżeli gracze są nieogarnięci, to giną, ja w ogóle mam sytuację, jeżeli traper jest nieogarnięty, to moim zdaniem, to wszyscy giną, bo nie jesteśmy w stanie zamknąć y, bestii razem. Bardzo często jest sytuacja, że wiesz, to jest gonitwa. Plansze są, og są ogromne i jest tak, że jedna osoba biegnie, za nią druga, za nią trzecia, a gdzieś czwarta w oddali. I to już jest niefajne, bo one powinny bieć razem. Bo jak jedna spotka bestię i z nią walczy, to być może zginie, ostatni jest medyk i powinien ją leczyć. Więc y, trudno, trudno Jacku mi to powiedzieć fakt faktem, że trzeba się uczyć tej gry tej mechaniki i po prostu trzeba ją cały czas poznawać i robić sobie skilla. I być może będzie, będzie jakieś świadectwo tego, że, że być może e, zrobię ją e-turniejową. E I ja bym bardzo w sumie chciał, żeby coś takiego było. Na pewno bym nie grał na takim poziomie. A punkt, grałeś z jakąś stałą ekipą? Bo. Tak jak teraz trochę? Nie, nie, nie. nie. P powiem Ci, że, że widzę już po prostu po ca całej sprzedaży, że te Wolf jest takie trochę niszowe, bym powiedział. Jeżeli ja mam 110 osób, Wśród znajomych, na przykład, widziałem, że na premierę Dying Lighta przynajmniej 4 albo 5 osoby to kupiły. Taki Volvo poza mną, chyba tylko jedna osoba. Więc, e, więc no, no, nie mam za bardzo z kim grać, ale ja byłem tego świadomy. Wydaje mi się, że Left 4D też dużo osób nie kupi, bo to, jest też, to też nie jest taki tytuł zbyt przyjazny i zbyt prosty. Szczególnie, że to jest nastawione na tą samą ciągłą rozgrywkę, tak wiesz, ja, ja rozumiem, że osoby, które właśnie mają przejść tym w Left for z punktu A do punktu B i to nie jara, bo robią cały czas to samo ale, jeżeli grasz w świetnej ekipie, jeżeli weźmiesz sobie maksymalny poziom trudności i wiesz, że każdy zombie jak może cię zabić to czujesz tą grozę patrzcie się trzęsie, a jeszcze usłyszysz jak nadciąga ten, ten wielki ta, ta wielka bestia, ja nie pamiętam już jak on się nazywa już dawno grałem, na ciebie i wiesz, że zaraz tu przybędzie to już robisz w porty, bo wiesz, że możesz przegrać i to było właśnie zajebiste i to mi się podobało, podobało w Left 4 Deadzie. tutaj akurat tych emocji nie mam jak w yy, wolf jak w Left 4 Deadzie, ale, ale tytuł jest naprawdę bardzo fajny pod właśnie kątem grania multiplayerowego, ja po prostu multiplayer uwielbiam i na ogół gram PvP yy, a tu mogę sobie zagrać właśnie PvP PvM w sumie, ale, ale też z graczami, więc yy, gram, gramy sobie razem i jest to zajebiste więc tyle, więc no nie, nie będę się rozwodził, może już dalej na Evolve'ie e, polecam, polecam tą grę Faną Left 4 reszta, reszta, reszta no niech uważa, bo to jest jednak trochę inny tytuł i trzeba mu poświęcić dużo czasu ale, ale myślę, że ten czas w pewnym momencie zacznie wam się zwracać i być może, może się zajaracie tym tytułem więc tak jak ja się jaram w sumie, więc, więc jak ktoś chce, to, to może, mogę nawet z nim pograć na konsoli jak ma. Dobra, więc ja o iwolwie tyle co chciałem powiedzieć, tyle powiedziałem. Dobrze, może to coś technologicznego, Rafał, od ciebie. Nie ma problemu, bo, bo mam w sumie dosyć świeżynkę, o której chciałem wam opowiedzieć, a w zasadzie po szybkości, ale o dwóch rzeczach. Bo chwilę wcześniej rozmawialiśmy jeszcze o, o tym, akurat jak my korzystamy z po kolei jakichś agregatorów w treści typu Feedly, chyba teraz najpopularniejsze po tym, jak Google Reader został wyłączony. Korzystamy również z Pocketa masowo, tak? Tutaj powiedziałem jeszcze, że z Pocketa można korzystać dodatkowo odsłuchując artykuły. Ale w moim przypadku akurat jest to jeszcze uzupełnione o jedną aplikację i ta aplikacja na Androida nazywa się Link Bubble. Link Bubble, czyli krótko mówiąc link w bąbelku. Yy, ona występuje zarówno w wersji darmowej, gdzie można jednorazowo, znaczy naraz otworzyć tylko jeden link oraz w wersji płatnej. Nie wiem ile teraz kosztuje, ja zapłaciłem chyba 8 zł w jakiejś przecenie, więc nie dużo. A <kluzny> Cały czas gra jest też, znaczy nie gra, tylko aplikacja jest rozwijana. Na czym ona polega? Kojarzycie dymki czatu, tak zwane z Messengera na Androidzie, że wyskakuje taki bombelek z twarzą osoby? Tak, tak, tak No to to działa tak, dokładnie tak, tak, na tej samej zasadzie, tylko w kwestii przeglądarki internetowej. Krótko mówiąc, przeglądasz sobie listę rzeczy, które masz do, do, do, nie wiem, do przeczytania, czy wyniki w wyszukiwarce, czy jakieś linki na forum, czy, czy treści w Fili. I zależnie jak masz skonfigurowaną aplikację, ona jedne ma przechwytywać, jakby tylko z wybranych aplikacji sobie ustawiasz, żeby przechwytywała. I kliknięcie, zamiast przerzucać całego chroma, odpalać, to po prostu Ci w tle w takim bąbelku odpala link. Klikasz drugą, odpala Ci drugi, trzeci, piąty, dziesiąty bąbelek. Potem klikasz Ty na bąbelek. Praktycznie na 90% ekranu, bo na górze jakby się wyświetlają bąbelki, a poniżej 90% ekranu masz przeznaczone na treści. Działa fajnie, działa szybko, nawet w tych bąbelkach się bez problemu odpalają załączone filmiki, czy z YouTube'a, czy z jakiegoś Vimeo, nie ma tutaj jakby z tym problemów. Czyli to y, ty, Twoim zdaniem jest to najlepszy taki browser w ogóle jaki jest Nie, android? nie, nie, nie, nie, bo no jednak przeglądarką najlepszą jest y, Chrome, tak? I ta przeglądarka mhm. z uwagi na ograniczenia systemu y, nie ma wszystkich funkcji, nie można na przykład z jej poziomu zapisać sobie obrazu na dysk. Y, dlatego masz tam możliwość y, tego bąbelka, jeżeli chcesz go przesunąć, to możesz go. W w lewo przesunąć do chroma, e, wrzucić od razu albo w prawo na przykład jednak zapisać do poketa, bo załóżmy sobie e, stwierdza, że jest za długi, żeby go czytać tak od razu. E, I czasami trzeba jednak przerzucić ten link do chroma, żeby, żeby coś dalej powiedzmy z nim zrobić. Ale biorąc pod uwagę, no takie choćby, wiesz, scrollowanie treści na fejsie, gdzie, gdzie lecisz, lecisz, lecisz, o tu jeden znajomy wrzucił link, tu drugi, tu trzeci, nie masz ochoty za każdym razem, wiesz, wychodzić z tej aplikacji, żeby to się otworzyło, to jest po prostu takie, wiesz, wrzucenie w jakiś sposób multitaskingu, tak? Te linki gdzie się, wiesz, elegancko otworzą i, i możesz dopiero później je przeglądać i w zasadzie bez żadnych tam problemów, błędów, ona się raczej nie wykracza, ta aplikacja. Yy, powiedzmy, powiedzmy musi być ten telefon tylko na tyle silny żeby to, to pociągnął bez jakiejś tam zwiechy, ale to naprawdę trzeba mieć jakiś już starszy sprzęt, żeby miał z tym problem. I tyle, no i to jest bardzo wygodne po prostu, bo, bo wiesz, no, no za tak, każdym tak. razem jak wchodzisz na Facebooka, no to moim zdaniem co najmniej ze dwa, trzy linki się pojawiają wrzucone przez znajomych, które trzeba otworzyć. Nawet Facebook już w nowej aplikacji wrzucił, że bezpośrednio w, w, tym, bezpośrednio w aplikacji są te strony internetowe otwierane, tak? że już Cię nie przerzuca do Chroma, tylko otwiera Ci w aplikacji ale to wciąż Ci jakby zaburza przeciąganie treści tylko musisz się zatrzymać przy tym jednym poczekać aż ona się wczyta a tutaj oszczędzasz czas poświęcony na wczytanie treści gdzie to zawsze jednak chwilę trwa ta aplikacja nawet Ci podsumowuje czas w momencie jak ją otwierasz w sensie nie przez bombelek tylko normalnie wchodzisz w tej aplikacji ile czasu zaoszczędziłeś przez to wczytywanie się w tle więc jest no to, to bardzo wygodne, fajna, wygodne. bardzo wygodna i też nie jest bardzo popularna dlatego postanowiłem tu o niej wspomnieć Natomiast gwoździem dzisiejszego programu chciałbym Wam powiedzieć o czymś takim jak opaska, e, opaska sz, firmy Miband, znaczy, boże, opaska się nazywa Miband, a jest to firma e, Xiaomi. Xiaomi, Xiaomi, Xiaomi, w zasadzie mhm. tutaj jest kwestia pisowni chyba najważniejsza, e, pisane przez X, Xiaomi. E, czytałem, że wymawia się właśnie Sza, Xiaomi, ale nie będę wnikał w chiński język, nie znam się na nim. To jest opaska, której oczywiście nie ma w dystrybucji europejskiej i ona została zaprojektowana w zasadzie tylko po to, żeby być jako akcesorium do telefonów przez tą firmę produkowanych. No ale wyszło jak wyszło i okazuje się, że ma oficjalną aplikację, ma też nieoficjalną aplikację, która pozwala korzystać z niej zarówno na iPhone, jak i na Androidzie. Ja korzystam na Androidzie i w zasadzie wszystkie jej funkcje są dostępne. Co taka opaska potrafi? Przede wszystkim to jest taniutki sprzęt, bo zamówienie jej bezpośrednio przez jakąś stronę, żeby dopłynęła do Was w 2-3 tygodnie z Chin, e, oczywiście nie będzie żadnej gwarancji, ale to jest koszt, ja nie wiem, 18 dolarów czy coś w tym stylu, więc to są jakieś, wiecie, pieniądze rzędu 60-65 zł i to jest, e, to jest kluczowa cecha sukcesu tego, tego sprzętu bo za podobny, podobny powiedzmy sprzęt to jeszcze jak mniejszej funkcjonalności od Sony musimy zapłacić 150-200 zł i, i to myślę, że jest blokada. Eee, opaska jest malutka. Znaczy sama opaska to jest gumowy pasek z otworkiem takim bardzo jakby przyjemnym i ścisłym na, na ten główny gadżet. Oczywiście wodoodporny. On nie ma żadnych przycisków. To jest po prostu przedni taki panel jakby z, z srebrny matowy kolor Diody gdzieś tam ma wpuszczone, także ich nawet nie widać, więc w momencie jak to jest założone na rękę, to opaska to w ogóle nie wygląda jakby miała jakiekolwiek funkcje, wygląda jak powiedzmy jakaś ozdoba. Ten, ten srebrny, srebrny jakby. Nie wiem jak to nazwać. Urządzenie w zasadzie całe, prawda? Z tym srebrnym panelem, to jest wielkości niedopałka po papierosie, więc, więc to jest naprawdę nieduże. Nieduże, leciutkie w ogóle na ręce tego nie czuć, to jest fakt, bo noszę od kilku dni i chociaż zegarka wcześniej nie nosiłem, to w ogóle to mi nie przeszkadza. Eee, łączy się z Androidem poprzez Bluetooth, ale co jest najważniejsze, e, to nie jest stałe połączenie, więc nie wciąga Wam baterii w tym Bluetoothie. Eee, ona się po prostu synchronizuje wtedy, kiedy jest potrzeba. I w zasadzie ma trzy kluczowe funkcje. Po pierwsze to jest krokomierz, które działa bardzo dobrze i w zasadzie to jest fajna, interesująca cecha, że, że, że cały czas widzicie codziennie, ile robicie kroków. Dodatkowo Was opaska powiedzmy informuje, czy wykonaliście już tam 30, 60 albo 100% dziennego celu na, na, na ilość tych kroków wykonanych, które oczywiście sobie sami ustalacie. Wystarczy na nią spojrzeć, ona wykrywa ruch, który wiecie, jest na spojrzenie zegarka i wtedy wyświetla jedną, dwie lub trzy diody. Natomiast najważniejszą funkcją chyba są powiadomienia, ponieważ ona poprzez wibracje i poprzez mryganie diodami informuje nas na bieżąco o powiadomieniach, dokładnie takich, jakie sobie ustawimy. Krótko mówiąc, w aplikacji jest, w aplikacji jest spis wszystkich zainstalowanych w telefonie aplikacji. Wybieracie sobie, z których chcecie mieć powiadomienia. Do każdego z tych powiadomień możecie wejść, ustawić sobie, że ma 2, 3, 5, 20 razy zawibrować. Ustawiacie czas wibracji, ustawiacie ile razy ma mignąć dioda. I w skali pełnego RGB, tak jak jest w pęcie do wyboru kolorów, ustawiacie sobie kolor, jaki mają mrygnąć te diody, bo one są pełne RGB 3 kolorowe, więc potrafią każdym kolorem yy, świecić. No i to działa świetnie, bo przez to w ogóle przestałem co najmniej dwa trzy razy, czy rzadziej sięgam do telefonu. Telefon ma, co prawda, jakąś tam diodę z powiadomieniami, więc yy, wcześniejszy, kiedy nie miał żadnej diody, to jakoś tak zawsze, kiedy go gdzieś zostawiałem, to po chwili czułem potrzebę odblokowania go, zobaczyć, czy przypadkiem nie przegapiłem żadnego SMS-a, prawda, albo coś takiego, czy nikt nie dzwonił... <śmiech> Od kiedy ten telefon już mam z tą diodą powiadomień, to tylko kiedy ona mrygała, to po niego sięgałem, no a teraz w ogóle w niego nie zaglądam, nawet jeżeli mryga ta dioda, bo wiem, czy przyszedł mi sms akurat w danej sytuacji, czy przyszedł mi mail, czy ktoś napisał na Facebooku, czy jest to, krótko mówiąc, sprawa pilna, czy mało pilna. I to jest świetna sprawa. To, to jest coś, co mhm. naprawdę polecam. Jeszcze tylko szybko o trzeciej funkcji, zanim jakieś pytania zadacie. Trzecia funkcja Aha. to jest badanie snu. Oraz funkcja budzika, bo nie zdejmuje jej na noc, ona ma jakby wbudowaną funkcję, że no wykrywa najmniejsze ruchy, tak? więc bazując na tych ruchach stwierdza, czy jesteśmy w trakcie snu oraz czy jest to sen z jakąś fazą głęboką bądź fazą niegłęboką. I powiem Wam tak. Pierwsza noc spojrzałem, no spałeś 7 godzin, godzinę pójścia spać wykryło dobrze. To ile godzin spałem głęboko nie jestem w stanie stwierdzić, ale na kolejną noc pożyczyłem tą opaskę, założyłem dziewczynie i słuchajcie, praktycznie co do minuty kwestie jej pójścia spać i kwestię obudzenia wykryło, bo ja zarówno wstałem wcześniej, jak i się później położyłem, więc tutaj mam jakby pewność co do tego, i, I pełne tam te 8 czy 9 godzin snu wykryło w 100%, potem aplikacja przedstawiła tak jak, tak jak było naprawdę. A ma ona również funkcję wbudowaną budzika. Budzik ma tam zaprogramowane jakby trzy warianty, w sensie trzy różne godziny sobie możesz ustawić. Załóżmy jeden na jednorazowe powtórzenie, drugi na weekendy, trzeci codziennie powiedzmy do pracy na stałą godzinę, no i albo go ustawiasz na stałą godzinę i koniec, albo go ustawiasz w drugiej funkcji, gdzie 30 minut przed zaprogramowanym czasem on będzie wykrywał, czy nie jesteś przypadkiem w tej lekkiej fazie snu, żeby Cię wtedy delikatnie wibracjami wybudzić. Już o ile samo budzenie wibracjami moim zdaniem... Świetne, to ta, jest świetne. W ogóle samo w ogóle budzenie wibracjami jest świetną sprawą, bo tak mnie po prostu dźwiękowe budziki irytują, że, że ciężko sobie wyobrazić. Tak tutaj, tak tutaj po prostu to jeszcze działa, że w dobrym momencie zaczyna grać. I powiem więcej, bo oczywiście to jest sprzęt chiński, więc ciężko, ciężko powiedzmy wszystkich funkcji się tam doszukać, jakieś instrukcji, obsługi i tak dalej, tylko fora raczej i, i tego typu rzeczy, ale w momencie jak ten budzik miałem tak na próbę nastawiony, i wcale nie zamierzałem wstawać od razu z łóżka. On po prostu zadzwonił, fajnie, dobra, spoko, wyłączyłem go, bo, bo wyłączyć go trzeba w jakiś sposób, odblokowując telefon yy, i w zasadzie nic więcej. No i położyłem się dalej, włączyłem telewizor, sobie leży, leży. On po 10 minutach zaczyna znowu dzwonić. I tego znowu wyłączyłem, znowu sobie leży, oglądam telewizję, znowu mi zaczął dzwonić po 10 minutach. Więc dopóki po prostu nie wykryję, że wstanie, wstanę i zaczynam coś robić, jeszcze kować, to mi będzie tak wibrował co 10 minut i automatycznie tą drzemkę robi więc nie mogę się doczekać, aż będę z... wstawał do pracy z jego, z jego wykorzystaniem. Świetna sprawa. E, świetna sprawa, Rafale. Powiedz mi, jak tam z baterii Właśnie, właśnie to jest, zapomniałem powiedzieć, to jest największa zaleta tego sprzętu. Bo no w pierwszym, słuchajcie, odcinku, w którym wystąpiłem, to, to się chwilę podniecaliśmy e, zegarkiem przez, przez jakby Apple'a proponowanym którego jeszcze premiery nie ma, ale w międzyczasie wyszły informacje, że oni zapewniają, że będzie można cały dzień wytrzymać bez ładowania. I to nie mówią dobę, a cały dzień. Czyli na zasadzie od pobudki do wieczora. Jakieś 14 godzin. To jest moim zdaniem w ogóle masakra, bo nawet nie biorą pod uwagę tego, że ktoś sobie doinstaluje na ten sprzęt jakieś aplikacje dodatkowe. No i, i wyobraźcie sobie, jak to będzie, że po 8 godzinach ci pada zegarek. I wszystkie sprzęty mają z tym problem. A Bateryka w tym ładowała się dosłownie. Pierwsze ładowanie zrobiłem jakieś półtorej godziny i ona trzyma do 30 dni. I to jest, słuchajcie, czas prawdziwy. Ja jeszcze 30 dni z niej nie korzystałem, ale ona sobie cały czas wesoło działa. I na chwilę obecną bateria ma 95% ładowana 3 dni temu. No tak, tylko że wiesz, Rafale, to nie ma żadnego takiego wyświetlacza, prawda? Tak jak nie, oczywiście e... nie ma wyświetlacza, ale e... wiesz, ale sam fakt, zegarki. że nie utrzymuje połączenia Bluetooth, że nawet Ci nie blokuje, wiesz, no tak, tak, możesz to korzystać te, to ze też, słuchawek tak. na przykład. Dzisiaj dzisiaj gdzieś tam poszedłem sobie na spacerek, na zakupy, wiesz, słuchawki założone, a, a to dalej działa, tak, bo w jakiś sposób on się nie łączy przez urządzenia Bluetooth, tylko stricte przez tą aplikację, tak, tam są tylko, wiesz, wysyłane informacje i w urządzeniu są zapisywane wszystko. Wszystkie informacje o tych krokach i tak dalej. Yy, Jedynej rzeczy jeszcze, jakiej nie sprawdziłem, to żeby właśnie w trakcie, kiedy byłem w słuchawkach, to żeby przyszło mi jakieś powiadomienie, czy on je również wykryje. Ale, ale nie, było, nie było takiej okazji jeszcze, no powiedzmy, że to nie jest duży problem, bo załóżmy, jak masz słuchawki, to i pewnie masz ten telefon na głowie, znaczy telefon w kieszeni, a słuchawki na głowie i też usłyszysz to powiadomienie. Yy, ale też możesz sobie ustawić te powiadomienie czy ci przychodzi z opóźnieniem, czy ci przychodzi od razu, tak? Czyli powiedzmy, żeby SMS-a cię powiadomiło od razu, że ktoś dzwoni, to też od razu cię powiadamia. Powiedzmy, jak nie odbierasz po 3, 4 czy 5 sekundach, a, a załóżmy jakiegoś maila, to żeby cię tam jeszcze bardziej tą baterię oszczędzić, to niech cię informuje po 15 minutach, tak załóżmy, nie? Mhm, no, tak. e, no dobra, ja jeszcze tylko dodam, że to urządzenie działa też na iPhonach w Anglii kosztuje 12 funtów, więc mało i jeszcze chciałem powiedzieć, że jest wodoodporny tak, jest, jest oczywiście więc wodoodporny można, bo, bo, można, można się z tym kąpać, o tym powiedziałem jest wodoodporny, natomiast Aha, e, być może tak, jeżeli to chodzi oceniam. o iPhony, to jest y, jeden problem tak? dlaczego? Dlatego, że aplikacja, która jest normalnie dostępna w sklepie, niestety nie udostępnia wszystkich funkcji ta oficjalna, z hmm. tego co się zdążyłem zorientować to udostępniała funkcje przede wszystkim związane z tym krokomierzem, z tym budzikiem. Chyba coś było nie tak z powiadomieniami. Nie zagłębiałem się zbyt długo, bo jak tylko trafiłem na forum na rozwiązanie tego problemu, to wszedłem sobie na oficjalne forum tego, tego sprzętu i, i autentycznie tam jest link do odblokowanej aplikacji, którą sobie ściągasz, instalujesz i to Ci wtedy wszystko działa wydaje mi się, znając iPhone'y i ich pewne ograniczenia, że mógłby być problem z tego typu złamaniem, więc nie ręczę, że na iPhone'ach działają te wszystkie funkcje tak jak powinny, ale na Androidzie nie ma z tym problemu. No dobra, dobra. to jak słyszycie, poleca, poleca Rafał, być, być może kiedyś się w to za, za, zaopatrzę, niestety mam Windowsa i, i dużo rzeczy nie mogę robić, ale, ale wydaje się bardzo fajne, szczególnie, że jest bardzo tanie. E, więc zamkniemy tematy technologiczne Przejdźmy do, szybko do tematów kulturalnych Może Jacku ty coś nam ciekawego powiedz O chyba serialu, prawda? Czy z tego co widzę, zostało nam 5 minut Więc nie wiem czy już nie lepiej zakończyć A o serialu powiedzieć za tydzień A teraz dać tak po prostu pozdrowienia i pożegnania No, no dobra do, Dobra, dobra, dobra Niech tak będzie e, W takim razie słuchajcie Mamy dla was parę komentarzy nie wiem, ty przeczytasz no to w sumie, w sumie mogę ja w sumie... no przeczytaj, teraz ci podeślę, dobra, linka. więc tak, mam, mam, więc Piotr Świerk pisze, że chciałby pozdrowić autorów najlepszego podcastu o grach w Polsce, więc słuchajcie, chłopaki to mamy pozdrowienia więc, bo, możemy, się możemy się nawzajem pozdrowić, więc dzięki Piotrze Rafał Sroczyński napisał, żeby pozdrowić Batmana E, e, więc e, tylko nie wiem czy chodzi mu o komiksowego czy może o, o aktora, który go teraz będzie grał e, więc e, tak czy siak e, możemy pozdrowić Batmana pozdrawiamy Batmana pozdrawiamy wszystkich Batmanów świata e, tak e, no i jeż jeżeli chodzi o, e, o pozdrowienia to tyle e, słuchajcie e, jeszcze, jeszcze jedno... są z grupy tej rozgrywki a to te, tego, tak, do tego nie mam względu Wglądu, wglądu. No to pozdrawiamy Jakubak, Aksamit, Malwina, Pacek i Rafał Ben za to, że w ogóle się odezwali pod tematem pozdrowieniowym. Aha. I teraz ciekawe wyzwanie tak. Jacek, bo masz skejtować samego siebie. Tak, coś tu jest. I... Boże, ja idzie ja hejtować samego siebie. Ja siebie nie muszę hejtować. Ech, ja za dużo pączków zjadłeś. Hejt. Za dużo o, zjadłeś jestem, jestem za gruby, jestem brzydki, mnie nie lubię kocha. Mnie się ciło. Jak tak to jest hajku, jak się Dobra, mniejsza z tym. Chcieli, żebyśmy jeszcze pohejtowali Nintendo na następny podcast nagrali o miłości. Okej, okay, no to temat główny już mamy załatwiony. Czy ja tak O miłości w grach. No, może problemu, mieć taki temat. Może gotowa. Dobra, więc dobrze, już wiecie za co... nie ma. Eee, już, już wiecie co będziemy robić za tydzień będziemy rozmawiać o miłości w grach eee, a Jacka jeszcze nie... Rafał Ben nie da się hejtować Nintendo nie wiem, jak bardzo bym chciał, tak nie mogę no nie, no i im pocisnąć, ty, ty, ty nie ale nie dostaliśmy hejtować. zwrotną informację mogę im pocisnąć, że mają no, tak? że, za Nintendo, że, że, że, że za słabo hejtowaliśmy Nintendo że za słabo no, Nintendo to nie jest CDP, to nie jest Sony, to nie jest UBI to nie jest Microsoft, nie ma jak hejtować mają mhm. słabą infrastrukturę sieciową o Mogę co mogę zhejtować, co mogę Że gry się przypisują do konsoli, nie do konta. Że gry w sumie, że ładnie wyglądają na swój sposób, ale ogólnie wyglądają najgorzej ze wszystkich konsol. Że odgrzewane kotlety i ciągle ja to same Czy są odgrzewanymi? Dokładnie, Dokładnie tak. Dokładnie. To samo, co u Sony i Microsoftu. Co ja, 20 Idziemy lat będę grał to teraz. samo. Dokładnie, 20 lat grałem w to samo, niech wymyślał, nie wiem, nowy jakiś tytuł, nie? Zelda, teraz, teraz w tym roku nowa Zelda, no ile? No e, ale no, to Zelda będzie zajebiste. Dobra, to swoją drogą, ale ile można? Ile bo... można tego samego e, DS-a no, no, Ja proszę tutaj o nowe gry na Nintendo, oje do, Call of Duty się tego domaga, teraz będę grał w Call of Duty z kolegami z gimnazjum, będziemy robić pracę domową i będziemy o tym rozprawiać. jak na Nintendo są same koklety. No, no niestety. E, dobra, więc to? Jeszcze coś mamy, Jacku, z tych hejtów? Nie. Poza nie. tym, że Jakub Aksamit chce nasłać na nas policję. Za podżeganie do nienawiści. Staram się, staramy się. Ale to jak koledzy, oni nie tam. Tak. O, oni tylko tak mówią, nie zadzwonią. To gra w e, będzie wiedział, e, jak trzymamy policję w kieszeni? No tak. E, dobra, e, pomału kończymy ten odcinek. W ogóle dzisiaj nic nie hejtujemy. E, tutaj bardziej e, e, ja bym ewentualnie hejtował te 50 twarzy Greya, ale już niestety nie mam czasu, żeby wam powiedzieć o tym rewelacyjnym filmie. Ja mogę hejtować The Order. E, Więc e, to hejtowo. No, no, co możesz ciekawego powiedzieć? Otóż sam nie grałem, ogram sobie za dwa tygodnie. Kolega pożyczy za 3 tygodnie 50 z tym. Ale na internetach wypłynęła taka wiadomość, że całe przejście gry. To jest Bite 6 godzin, z czego osoba grająca powiedziała, że samej rozgrywki są tylko 2 godziny, reszta są katcenki quick time eventy i katcenki przeplatane quick time eventami i napisy. To i chyba go... przewidywaliśmy to tydzień temu. E, tak, tak. Ja, ja, ja bym nawet powiedział, a nie, nie. mówiłem. E, no, e, tak, więc e, trudno, no ja martwiłem się o ten tytuł, w zeszłym tygodniu mówiłem, że może być z tym problem, wy mówiliście, że od tego pierwszego trofea do ostatniego może być różnie, ale jednak chyba było tak jak było i może być słabo, szczególnie, że tam nie będzie nic innego poza przejściem gry. Więc no, zakon broniący no tej gry już właśnie upadł tak naprawdę. <laughs> E, tak, e, dobra chłopaki, pomału kończymy. Ja jeszcze będę polecał. Słuchajcie, e, powstała pewna inicjatywa, e, bo jak zwykle zapraszam Was na podportal.pl, e, stronę, która jest technologiczna, growa i, i ogólnie bardzo fajna i dla której nagrywamy. E, tam e, m, autor tej strony, e, Christian, e, dobre imię ma. E, robi e, swój projekt na Polak Potrafi e, w Poznaniu e, chce zrobić e, otworzyć e, klub z, typowo growy bar czy klub e, typowo growy e, bardzo fajna inicjatywa więc e, wszystkich e, zapraszam na polakpotrafi.pl e, poszukajcie sobie tam e, pad klub ewentualnie wpiszcie sobie pad klub na facebooku, ewentualnie zobaczcie sobie na facebooku Boże nie na Facebooku, tylko na, pod odcinkiem Na pewno zamieścimy link Możecie sobie wejść i ewentualnie Jeżeli jesteście z Poznania, lubicie grać w gry Nie macie takiego miejsca To serdecznie Was tam zapraszam Być może to wyjdzie I być może coś z tego będzie Każda złotówka się oczywiście liczy My gorąco polecamy Poza tym wpadajcie właśnie na Padportal, wpadajcie na Bezimienny.pl oraz z Czytajcie e, tekstów Magdy Płonki. Ostatnio nic nie napisała, ale tylko dlatego, że poprzedni wpis mało osób czytało, więc ma, macie Czym to zrobić i razy. przeczytać. Przeczytajcie dwa razy, dokładnie. Wejścia się liczą. E, więc, e, więc tyle tym tytułem wstępu. E, cóż, mieliśmy wczoraj walentynki, ja byłem w Kinie. Fajnie spędziliście walentynki chłopaki ja byłem wczoraj? W a, on wybrał. Ale powiem. słuchajcie, powiem Wam tylko tyle, bo, bo, bo już... nie chodzi już tutaj. Ja myślę, że warto mieć, y... warto nie oglądać tego w internecie, bo na pewno zdjęcie jest mnóstwo. Nie będę też opowiadał i, i, i psuł zabawy, natomiast wystawa jest naprawdę fajna i z tego co się dowiedziałem ona ma być również w innych miastach dalej dostępna w 2015 roku właśnie w takich powiedzmy dwumiesięcznych turach, więc kombinujcie jak będziecie mieli możliwość to, to warto. Dobrze byłoby trafić na tą samą wystawę, która była na Stadionie Narodowym, która jest największa, bo ona podobno ma kilka, yy, kilka jakby ekspozycji, które, które są niepowtarzalne, a powiem Wam, że wyobraźcie sobie kilkunastometrowego Titanica, yy, do którego do środka pewnie weszłoby ze 20 żywych osób, a, a on jest w całości zbudowany z klocków, z postaciami gdzieś tam na, yy, na, na, całych, na wszystkich pokładach. No wygląda to świetnie. I, I dzięki temu, słuchajcie, naprawdę ta makieta Titanica zrobiła chyba największe wrażenie, bo dopiero w ten sposób spojrzenia na ten statek pokazuje, jaki on jest ogromny. I nawet tego na filmie nie było widać. Na filmie to wszystko jakoś wyglądało zupełnie inaczej. Tutaj widać, że jest sala powiedzmy z, jakimś, z jakąś orkiestrą, jakaś restauracja, jakieś tam baseny, jakiś poziom z leżakami, z czymś jeszcze i, i to wszystko jest po prostu takie ogromne, że dopiero, dopiero widać jakby makieta w skali 1 do 20, chyba 5 jest zrobiona, więc sorry. No, więc ja myślę, Rafale, że więcej to powiemy w następnym odcinku, ja też powiem o 50 Shades of Grey, więc musimy Rafale jednak kończyć. Więc moim dzisiaj gościem był Jacek Kaleta. No, na razie. Ra Rafał no, Radomyski. Dobrze, ja oczywiście miałem na imię Krystian Kender. słyszymy się dokładnie za tydzień wtedy już mamy główny temat, mamy poboczne tematy, już wiecie o czym będziemy rozmawiać, więc trzymajcie się i do usłyszenia do następnego odcinka, cześć